Potrzebny mi książki film, gry i komiks, klasyka i nowość hit i gniot. Wszystko, Wszystko co mroczny, strażny i streszmy, streszy, tajemnicze. znajdziesz na nekropolitan.blogspot.com Witam w nawiedzonym podcastie. Jest sobota, 16 kwietnia 2016 roku. Słuchacie właśnie 77 nawiedzonego podcastu na blogu Necropolitan, a po tej stronie mikrofonu wita się z Wami Szymas. Witam się z Wami na razie w pojedynkę, ale w toku tego podcastu usłyszycie sporo innych znanych Wam głosów, znanych chociażby z podcastowego podsumowania na naszym blogu. I właśnie wszystkie te głosy opowiadać będą o Ogólnopolskim Festiwalu Fantastyki Pyrkon 2016. I będzie to relacja nietypowa, to znaczy jak na moje standardy to w sumie już typowa, ale ogólnie nietypowa, bo nagrywana w dużej mierze na żywo, prosto z Poznania, prosto z miejsca wydarzeń. I w związku z tym no stali słuchacze wiedzą jak to wygląda i czego można się spodziewać, ale na wypadek gdyby przybył tu ktoś nowy, cześć, siema, to no, wyjaśniam, że musicie przygotować się na dwie rzeczy. Po pierwsze, no co tu dużo mówić, zapomnijcie o studyjnej jakości dźwięku, bo wprawdzie nagrywałem to wszystko na dość profesjonalnym sprzęcie na Zoomie H2N, no ale jednak nagrywałem w terenie, w biegu, w salach o tragicznej akustyce czy z ogromnym pogłosem i w związku z tym czasem tło czy różne szumy są dość głośne, czasami jedna osoba nagrała się dużo głośniej niż druga, czasami w tle słychać jakieś konwentowe oklaski i tak dalej i ja już tego jakoś bardzo mocno nie edytowałem, wszystko jest w miarę zrozumiałe myślę, po prostu stwierdziłem, że postawię na minimalny montaż, taka na większą wiarygodność. Tak, Wreszcie tak jak mówię, nie? nagrywaliśmy to w biegu, łapałem ludzi po prostu z zaskoczenia czasami, albo ktoś przypadkiem akurat przychodził i brałem go od razu do rozmowy. Wszystko było bez przygotowania, spontanicznie. Przez to też czasami, się nie czasami, często się powtarzamy, trochę się jąkamy, słychać, dużo y, e i tak dalej. No ale Cóż, to nie powinno nam raczej chyba jednak przeszkadzać, tylko zaznaczę teraz druga rzecz, to nie jest przemyślana czy w pełni obiektywna relacja, nie, więc przeciwnie, to było nagrywane na bieżąco, więc skupiamy się akurat na tym, co w danej chwili rzuciło nam się w oczy czy w uszy i no, czasami jesteśmy takimi starymi zgredami, co tylko marudzą, czasami znowu radosnymi dzieciakami, Właśnie różnie z tymi naszymi nastrojami bywa i też sporo się czepiamy. tak Czepiamy się dość mocno, krytykujemy różne rzeczy, czasem coś wyśmiewamy, ale pomimo tego całego naszego stękania wszyscy oceniamy Pyrkon raczej pozytywnie. Raczej wszystko na plus oceniamy, to świetna impreza dla fanów popkultury i nie tylko. Właśnie w sumie powinienem już teraz powiedzieć, że to świetna impreza dla każdego, o ile nie jesteś jakimś pustelnikiem, pustelniczką, która unika książek, komiksów, filmów, gier, seriali i w ogóle wszystkiego i większość czasu spędza w jakiejś górskiej grocie w samotności, no to prawdopodobnie znajdziesz słuchaczko, słuchaczu na perkonie coś dla siebie. Więcej na ten temat powiem pod koniec, w takim ostatecznym podsumowaniu. A teraz po prostu zapraszam was do wysłuchania ciągu raczej luśnych nie zawsze powiązanych ze sobą wstawek, które nagraliśmy wspólnie w czasie minionego weekendu w Poznaniu. Tak więc jeszcze raz zapraszam Was do wysłuchania Relacji na Żywo z Ogólnopolskiego Festiwalu Fantastyki Pyrkon 2016. Jest piątek, 14.07. A po tej stronie wita się z Wami Szymas i witam się z Wami z Poznania. Serdeczne pozdrowienia ze slipu dla VIPów cóż miałem dzisiaj pociąg o 7.10 bodajże w Poznaniu byłem około w pół do 12 zdążyłem akredytować się zająć slipa dla mnie i dla Mando który swoją drogą chyba się tu zbliża teraz no. a któż to nadchodzi a kto to no cześć, cześć, cześć, czołem. Jak tam w kolejce stałeś? Bo ja wszedłem w 3 minuty. <śmiech> jak co roku, jeszcze nigdy nie stałem dłużej niż 10 minut. Ogólnie jak zawsze wszystko przestawione. Jestem tutaj ósmy raz, znaczy akurat na targach trochę mniej, no nie pamiętam od 2010 chyba sam, jestem co roku i zawsze wygląda to inaczej. To jak się wchodzi, to, to ja nie wiem gdzie jestem za każdym razem. Nie? Ja miałem to samo. Przecież teoretycznie przynajmniej hale się nie zmieniają, tak? Zmienia się to, co no. jest w środku. Ale jak wyszedłem, okazało się, d dwa lata temu wejście było z dwóch stron: tak? To główne od dworca i to zachodnie. Rok temu było od Bukowskiego, bodajże, a w tym roku jest tylko to główne. I chciałem dojść właśnie później na zakupy od drugiej strony, tam gdzie zawsze. No to patrzcie, mogę umrzeć teren wiesz Jeszcze od złej strony poszedłem. Naokoło około zgubiłem się i z pół godziny błądziłem po Poznaniu. A trzy lata temu z kolei było jeszcze od innej strony. I cztery lata temu i pięć lat temu się wchodziło zupełnie od innej strony. Trzeba było kawał przejść. Teraz to miejsce, które... Rok temu tętniło życiem, jest puste, bo ja pierwsze co to przedłem przez halę noclegową i poszedłem do baru, mówię jedno piwo sobie wypiję. Nie ma nic tam, zero. Tzn. Tam jest gralnia, na razie ludzie jeszcze nie weszli, a bar jest z kolei z zupełnie innej strony. Natomiast kolejki są po prostu gigantyczne. Jak mnie zaprowadzili i powiedzieli, że mam stanąć w kolejce tutaj do programu, jak zobaczyłem długość tej kolejki, to myślałem, że mi się kolana ugną, ale podszedłem i spytałem i okazało się, że do programu to stało po z pięć osób może, trzy minuty stałem. Nie? Ale jak patrzę na te kolejki tutaj, to ludzie pobrali gdzieś tam na wejściach jakieś karteczki dziwy nie dostali identyfikatorów, tylko karteczki, które też otwierają... To nie są karteczki. A co to jest? To jest preakredytacja. Czyli ci, którzy kupili sobie bilety przez neta, wydrukowali bilety i teraz, żeby nie blokować kas, to wymyślili sprytnie, że będą wymieniać te bilety na akredytację już na terenie targów. Tylko problem polega na tym, że tych ludzi z tymi bilecikami, to widziałeś ile jest tutaj... No, ja nie wiem, czy kolejka kończy się w ogóle na targach, czy ona jeszcze wychodzi poza targi, bo jest po prostu gigantyczna. Tak, wzdłuż najdłuższej hali ciągnie się, za nią zakręca... Jeszcze jest jakiś tam wężyk do innej w ogóle hali a i to tak było, jak ja już tutaj przyjechałem. A teraz widzę, że ten wężyk się wydłuża i już robi się kolejny zawijazd. Jak obchodziłem targi naokoło, to jak wracałem, to już wężyk znowu zakręcał. No także wniosek na przyszłość, naprawdę warto robić program na Pyrkon, bo teraz siedzimy tutaj sobie na górze w hali notlagowej i to po prostu wygląda tak komicznie. My mamy bardzo małą przestrzeń, która jest niemalże cała pusta, a kilka metrów pod nami jest ten poziom dostępny dla normalnych uczestników i to jest po prostu taki spęd, to tak śmiesznie wygląda to z góry. Ja rok temu się śmiałem, ile tutaj ludzi się mieści, ale z góry to jest po prostu yy, dużo śmieszniejszy widok. Zanim podszedłem do Szymasa, to poszedłem w narożnik zrobić zdjęcie, tak żeby było widać naszą część noclegową i część tą na dole. To po prostu komedia, także warto robić program, jak się tutaj wybieracie, bo zaoszczędzicie w tym momencie naprawdę, nie wiem, ale chyba kilka godzin w kolejce. Tak, a do tego, jeżeli ktoś nie zajmie sobie slipu najpierw, tylko będzie stał w tej kolejce, to przecież oni tam stoją, on naprawdę to się powoli porusza, bo ta na zewnątrz, przed halą targową, to poszło szybko w miarę. Ja też najpierw stałem w takim przeogromnym tłumie, bo od 12 dopiero wpuszczali ludzi tutaj chyba w ogóle, więc najpierw przyjechałem, wysiadam z pociągu, wychodzę z dworca, a tam po prostu tysiące osób stoją wokół, nie wiadomo co się dzieje. I też stałem najpierw jak głupi, bo nie było wiadomo, którędy iść. Na lewo i na prawo ci bez biletów, środkiem ci z biletami. No Ja mówię tak, no ja nie wiem czy ja mam bilet czy ja nie mam, no niby mam tak, ale nie mam właśnie wydrukowanego. A się okazało, że kolejka do prelegentów zapraszanych z osób, więc po prostu w końcu się przebiłem, dotarłem do okienka, wszedłem. Tylko głupio trochę wyszło, bo poznałem kilka osób w pociągu. No i właśnie w tej kolejce się rozdzieliliśmy. I oni gdzieś tutaj pewnie stali w tej kolejce z biletami. Chciałem ich znaleźć. Dosłownie przyszedłem całym tym wężykiem. Dlatego wiem, jakie to jest długie. I nie mogę. Zgubiliśmy się. No, no, ok. O. Także teraz w sumie nie wiem, czy teraz by nie było nawet dobrze jak ktoś sobie zarezerwował, nie wiem czy robiłeś rezerwację, pewnie będziemy bluzgać na tę rezerwację do bólu, yy, iść te naklejki załatwić, bo... Co? Masz? Nie. A. Bo co, tutaj jest teraz tak mało ludzi, a tak dużo ludzi w kolejkach, że pewnie teraz to by szybko poszło. A ja nawet nie wiem gdzie, bo nie doczytałem. Myślisz, że warto? W sumie mam jeden punkt, na który bym chciał iść, ale tam jest, to jest w tej sali ziemi, więc tam jest 3000 osób, a 200 z rezerwacji, to jakbym szybko poszedł, to i tak wejdę. Nie wiem w ogóle, co to jest za sala na 3000 osób. Czy na 2000? 2000. No, no, myślę, że dostaniemy się bez większego problemu. <laughs> Fajny mikrofon, tak na marginesie. No to co teraz? Chwila odpoczynku, trzeba przejść się po targach, zobaczyć co gdzie jest. No i potem zaczynamy komentowanie. Pewnie najbardziej Do usłyszenia później. Cześć. Leci, leci. To ma baterię w Która jest? Jest 16.12, a my tak naprawdę obeszliśmy już niemalże cały teren konu przynajmniej wszystko co da się teraz obejrzeć, tak? No zakładając, że już wszystko zostało rozstawione, ale wygląda, że wiele raczej chyba nie dojdzie, nawet jeżeli coś jeszcze będzie. Obeszliśmy całe hale, to na początku naprawdę robi gigantyczne wrażenie, ale tak naprawdę obeszliśmy to w jakąś godzinkę tak... Yy... No dość szczegółowo, no może nie zatrzymując się przy wszystkim, ale oglądając wszystko co tam jest. Łącznie z parterem i, i z yy, pierwszym piętrem, z, takim, yy, wysta z wystawami na, na, na, na podwyższeniu. Tak, bo sami wystawcy mają parter i jeszcze kilka stanowisk na piętrze. Tam też znajdują się wystawy, różnych modeli, tak, figur jak i innych rzeczy. I to robi gigantyczne wrażenie na wejściu, ale mówię, jest, jest do obejścia dość szybko, chociaż my po, postanowiliśmy teraz iść, bo wiadomo, jeszcze masa ludzi w kolejkach stoi. Naprawdę minęło kilka godzin na te kolejki. Yy, cały czas są gigantyczne i wiadomo, że jutro to będzie, tam się nie będzie szło nawet przepchnąć palca włożyć. Także stwierdziliśmy, że pójdziemy dzisiaj w razie jakby jakieś atrakcje były dodatkowe, żeby sobie z nich skorzystać natomiast no, wszystko jest przeniesione na jedną stronę, druga strona jest pusta i tak naprawdę no, po, tak jak Szymas na początku powiedział, po godzinie z kawałkiem obeszliśmy cały konwent za, za chwilę pewnie pójdziemy do tej hali z prelekcjami przy czym tam no, no to będą tylko prelekcje tam, tam nie ma żadnych wystawców ani nic do oglądania. I właśnie też rozmawialiśmy o tym, że na początku jak się pierwszy raz jedzie na konwent to jest ten szał właśnie, żeby jak najwięcej zaliczyć, tak biegać od tej jednej jest sali kolekcyjnej do drugiej ja też właśnie, zresztą mówiłem w moich pierwszych relacjach z pierwszych konwentów od pierwszej do też też o tym wspominałeś a tutaj tak dzisiaj no przeszliśmy właśnie te targi no jest sporo wystawców, jest trochę fajnych rzeczy ale leżąco nagrywasz w ogóle a mówiłeś, że to nie wyobrażasz no cóż no no ale tak naprawdę na nic jeszcze nie poszliśmy jest godzina 13 po 16, na no nic nie poszliśmy i tak przeglądamy ten program i, i tak w sumie oprócz naszego panelu i jednego punktu, który niestety pokrywa się z naszym panelem. Czy dwóch, ale właśnie wszystko w tym samym czasie, wszystko się pokrywa. To tak nam punktu. średnio tutaj, ja planuję pójść na 17, o 17 na 1 punkt, ale to będzie w zasadzie chyba wszystko, co zaliczę. I nawet nie wiem, czy mnie na niego wpuszczą, bo to sala rejestrowana. Niby się zarejestrowałem, ale nie mam ochoty iść odbierać tych durnych naklejeczek, bo wprowadzono y, kolejny absurdalny system. Już rok temu na to narzekaliśmy na sale rejestrowane, to w tym roku nie dość, że jest to tak samo głupie, to jeszcze głupiej, bo oprócz tego, że się zarejestrowałem, to teraz muszę iść gdzieś do jakiegoś pawilonu stać w kolejnej kolejce i odebrać jakieś dwie naklejki, także sobie daruję to i postaram się wbić bez rejestracji. Rok temu bez problemu wchodziłem na wszystko bez rejestracji. No, ale także mówię, no nie wiem, czy się dostanę na ten o 17, ale tak jak Szymas mówi, na początku, przy pierwszych wyjazdach się Yy, program jest napięty, ja przeżmiewałem tak, że sobie po cztery prelekcje w jednej godzinie nawet zaznaczałem i musiałem wybierać na co iść, Dokładnie. Yy, bo ja, ja tak zawsze robiłem, że przed konwentem, w ten, ten tydzień poprzedzający konwent drukowałem sobie program, zakładając, że była możliwość wydrukowania, bo nie każdy konwent dawał taki, taki tabelkowy PDF. Siedziałem z zakreślaczem gdzieś tam sobie na przerwach w szkole czy coś albo w pociągu i zakreślałem, zaznaczałem na co iść. Ja teraz wyjąłem z torby taki mój zeszyt konwentowy, Pyrkon 2014. Ja sobie tutaj zapisuję, jak mam, jestem na pielkach, coś ciekawego usłyszę i też kiedyś sobie przepisywałem punkty programu, które mnie interesowały. I patrz, od 14.00, 4 punkty, 14.30 nachodzi na to trzy kolejne punkty i po prostu tak cały program. I czasem, no to tutaj tak naprawdę mam 7 punktów praktycznie w tym samym czasie, które jakoś tam no, no wiemy, mogą ja tak być ciekawe. A dzisiaj niestety właśnie. <głos> znaczy, tak najpierw pomyślałem, że może to my, tak? się starzejemy, tak? Nudzi trochę nas też, się... trochę też, ale też patrząc w program. W tym momencie my ani, tak naprawdę, ani nie jesteśmy na piwie, ani gdzie leżymy, leżymy se. Leżymy sobie na kerymatach w hali i moglibyśmy gdzieś pójść, ale no obejrzeliśmy, co było do obejrzenia, a program... Kurde, ja też nie chcę narzekać na ten program, bo on jednak jest napchany, tylko jest... Ale jest już... bardziej ubogi niż ostatnio, bo no. właśnie patrzymy na zapełnienie sal dzisiaj w piątek i do 21 typują prelekcje, w niektórych salach nawet krócej, a potem to już praktycznie nic się nie dzieje, a w ubiegłym roku, to ja pamiętam, że ja z Bed Wolfem jeszcze o północy biegaliśmy po salkach prelekcyjnych. Hmm. No, no, no i te punkty, no to, to oczywiście to, to, nie może być, to, to nie może być jako krytyka traktowane, że na, na przykład w mój gust nie trafiają te punkty, bo to też ciężko, to jest tak e, gigantyczna impreza, że ciężko dogodzić każdemu, no ale, ale też mam wrażenie, że niektóre punkty, że, że dużo, duża część programu to jest przyjmowana na zasadzie chyba kolega e, kolega prowadzi, więc kolegę przyjmiemy bo jednak znam ludzi, którym poodrzucali masę ciekawych punktów albo jak patrzyłem w ten program to niektóre, niektóre z tych punktów programu to już widziałem 20 razy na różnych konwentach nie? właśnie to jest ciekawe bo ja też rozmawiałem z wieloma ludźmi zresztą tą odrzucili kilka punktów bo niby za mało związane z fantastyką i to bardzo ciekawe, bo tu Szymas mi mówił jakie punkty to z przyjemnością bym sobie obejrzał no właśnie o horrorze nie w takich głównych mediach nie w literaturze, w filmie czy, nie wiem, grach, a raczej w jakichś teledyskach, reklamie i tak dalej i o i o czym? I o spiskowych. Chciałbym to się przygotować. Zresztą tych sterzy też zgłosili troszkę punktów programu i też e, spokojną część jakoś tam odrzucono, czy wrzucono do rezerwy. Zaczyna się. <gry> tak. Dziwne trochę. No ale cóż, może jutro będzie lepiej, tak, bo jednak jest piątek. Nie? Na sobotę jednak trzeba <śmiech> Jednak to sobota jest tym drugim dniem kondentu. No ale ja mam zaznaczone, tym razem niewydrukowane i niezakreślone, tylko sobie zaznaczyłem w, w Wordzie. Przekopiowałem te bloki, które mnie in interesują i wtedy yy, kasowałem prelekcje, które mnie nie interesują i mam tego niewiele. Mam tego niecałe dwie strony w Wordzie, przy czym yy, no jakieś 80% z tego to są takie, które może, tak sobie zapisałem, że może, jakbym nie miał co robić, to się przejdę, a na 90% na to się nie przejdę. Także, także no, w, w mój gust program nie trafia, ale ja tutaj tak naprawdę już od, tak jak Trzymas mówił, od lat nie jeżdżę aż tak dla programu, tylko dla ludzi, dla zabawy. No, mnie też się jakoś troszkę zmieniło. <śmiech> Udziela się już. <śmiech> tak, to jest zaraźliwe. <śmiech> no. I to wszystko. Ja teraz wbiję z Tobą bez rezerwacji, bez naklejek, bez niczego, bez zainteresowania. A <głos> <głos> no już, tam no, wbiję, zajmę to miejsce. No w sumie ciekawe, jakie nie zainteresowanie tym Lejmanem, bo skoro tam jest na 2000, no ale tutaj jest taki dzień, że jeszcze mało ludzi jest, nie? No. U Was <głos> <Stoi> w kolejce. <głos> Dobra, ja Ci powiem, że tak powoli by można tam, jest 24, zjeżdżę, żeby tam po pół Zobaczymy, ilu jest zarejestrowanych. I... Dobrze, Mando, to teraz jesteśmy już pod salą, w której odbędzie się spotkanie, tak, więc... To jest spotkanie w zarejestrowanej, ty się zarejestrowałeś, więc teraz tam czeka na ciebie kolejka po naklejki, a ja tutaj zostanę i ci opowiem potem jak było na spotkaniu. No wygląda to tak, że na dole są gigantyczne kolejki do wszystkich sal, na górze jest ta ogromna sala ziemi na kilka tysięcy osób. Ale żeby się do niej dostać na teraz na prelekcję rejestrowaną, to trzeba się było najpierw zarejestrować, a potem odebrać te idiotyczne naklejki. No, na dole jest gigantyczna, ogromna kolejka po naklejki. Natomiast na górze do sali rejestrowana jest 7 osób. Siedem osób w kolejce. Za chwilę będzie ta prelekcja. Idziemy. Bez naklejek oczywiście. już po 17:00 gościa nie ma. Pewnie stoi w kolejce po naklejki. <grym> Na wejściu jeszcze śmieszniej, ponieważ sala jest naprawdę ogromna. Sala na 2000 ludzi jest pusta. Jest tutaj, może, nie wiem, z 30 osób cały przód jest odgrodzony taśmą dla osób, które sobie zarezerwowały miejsce i nie siedzi tam nikt. Nikt, dosłownie. Zero osób, rozumiecie? Zero. A jeszcze jak jesteśmy w kolejce do sali... 200 miejsc, jeżeli dobrze pamiętam, zarezerwowanych. Czyli 200 miejsc jest odgrodzonych i pustych. Tak, a gdy jesteśmy w kolejce do sali, to część osób zaczęła rozmawiać między sobą na zasadzie a do czego oni tutaj czekają? Co tutaj się dzieje? To maskarada teraz będzie? Także, także istnieje możliwość, że jeszcze część wyjdzie, jak zobaczą, że to nie maskarada. Naprawdę wygląda to koszmarnie, jak ten człowiek tutaj wejdzie i zobaczy to ogromna sala i kilka osób na krzyż. No szkoda gościa w sumie. bardzo serdecznie. E, Niepotrzebny wideo będzie miał miejsce, mam taką propozycję ponieważ osoby, które która sobie wcześniej miejsce nie pojawiły się. Jeżeli ktoś z Państwa chciałby troszeczkę bliżej sobie usiąść i widzieć lepiej, to to jest się pojawiło. przyjechać będziemy pałować Dobra, Dobra się te kartki z oceną. chociaż myślę, że rok temu ocenialiśmy, chodziliśmy na prelekcje te rejestrowane, żeby oceniać na jeden i to nie przyniosło skutku, to może teraz sami organizatorzy zobaczymy, jaka to jest kompromitacja i, i może wyciągną z tego jakieś wnioski. Tak i na wypadek, gdyby z wersji audio to nie wynikało jednoznacznie, to siedzimy teraz w pierwszym rzędzie w przestrzeni dla zarejestrowanych jest nie wiem naprawdę bardzo mało miejsc. No. <śmienicza> Drodzy organizatorzy. Byk, to jednak nie są Diego komikon. Panowie tutaj z obsługi właśnie, e, e, właśnie poprawiają obraz, ponieważ mamy wielki rzutnik na ekranie, napis spotkanie Z LIMANEM Ile, że błąd w spotkaniu to jeszcze w nazwisku Znaczy to nie jest błąd, tylko im się coś rozjechało i to P i A zniknęło Tam jest P i jest A, tylko ono zniknęło i to wygląda jak... Ja nie wiem, na czym to polega, bo nie znam się na takich dużych rzutach. Tak, to jest coś bardzo dziwnego. Także, mamy literki rozjechane tak, on... podwójne, nachodzące tak. na inny napis. Także znajdujemy się teraz na prelekcji rejestrowanej, na którą trzeba było się zarejestrować, a jest to spotkanie z Johnem Lymanem. <głosy> A tak, gdzie rzutnik mruga, a gościa nie ma, jest już 15 minut po czasie. Może po naklejkę czeka. A my musimy zaraz wyjść przecież, żeby zdążyć na następną rejestrowaną. jest okay. okej. Okay. Bardzo serdecznie na spotkaniu z żonem Lejmanem. Eee, a pewno doskonale znacie, eee, o wiecie kim Ja nie będę tutaj dzisiaj zbyt długo się produkował odnośnie tego, kim jest nasz gość, ponieważ on sam najlepiej o sobie opowie. Całe, całe spotkanie będzie modelował Krzysztof Pielaszek. Zapraszam serdecznie naszego gościa, a was poproszę o przywitanie go. Brawa! Po spotkaniu bez naklejek, za to w sferze dla VIP-ów byliśmy. I co, no posłuchaliśmy trochę o Batmanie, trochę oczu, ale taka najciekawsza rzecz dla słuchaczy Necropolitano to chyba fakt, który dotyczy Armii Ciemności, komiksowa Armii Ciemności. Otóż Leyman powiedział, że on uwielbia franczyzę Martwego Zła i Armii Ciemności, ale nie chce tworzyć komiksów z tej właśnie serii. Stworzył część, nie? kilka stworzył. Stworzył, stworzył jeden, no, a na drugim... Armia ciemności kontra Marvel zombie. Tak, a na drugim podpisano go bez jego zgody i wiedzy, ale stwierdził, że nie chce dalej tworzyć tej serii, dlatego że podobno Bruce Campbell nie otrzymuje, pomimo iż jest bohaterem tak i postać jest, wygląd postaci jest zagrowana na jego wyglądzie, Campbell nie otrzymuje żadnych gratyfikacji. Z tego względu i że po prostu niejako no, sprzeciwia się otwarcie. No, Sam Campbell się sprzeciwia, to on podobno nie podpisuje żadnych komiksów na konwentach, i, a Lejman powiedział, że po prostu rozumie go i że mu szkoda chłopa, bo powinien za to dostać kasę i że właśnie dlatego tych komiksów nie chce już tworzyć. Tak i że z szacunku do franczyzy właśnie jest na nie. Także mówiliśmy w jednym z podcastów troszeczkę tak, bo nie omawialiśmy tych komiksów, ale mówiliśmy o nich, a okazuje się, że one wszystkie są tak naprawdę... Yy... Dojeniem Marki i dojeniem Campbell'a w sumie Natomiast samo spotkanie prowadzone po angielsku, e... <śmiech> człowiek fajny, bardzo fajnie się wypowiadał, naprawdę żal, że to tak wyglądało i trochę, i trochę też wstyd tak naprawdę, bo koleś bywa na pewno na większych imprezach, a, a z tej imprezy powinien mieć inne wspomnienia, a nie takie, że jest kilka, jest prawie 2000 pustych krzeseł. E, facet został po spotkaniu, podpisał komiksy, także żadnego problemu nie było, organizatorzy nie zapewnili tutaj żadnego, żadnej strefy autograficznej dla niego. Tak naprawdę nikt nawet nie potrafił odpowiedzieć, kiedy on będzie podpisywał. On będzie miał dwa, dwa spotkania autografowe na stoiskach, ale nikt z organizatorów ja, o tym nie wie. Ja, ja, ja, ja, <gülę> tak. I jemu też tak przekazali, a on sam nie do końca nie wie. Ty wiedziałeś z tym, jako no, jedyny No cały dzisiaj na stoisku. I to nie na tym, tylko na innym. E, no. no dobra, to lecimy dalej. Nie, no. ale no to powinno być zagospodarowane, to miejsce. No. <Gülę> to, no to nic nie ma ledwie skończyliśmy jedno nagranie i uświadomiliśmy sobie, że wracamy z jednej dużej hali do innej hali i całe to przejście jest puste. Nie ma tutaj ludzi, nie ma tutaj e, cosplayu, nie ma tutaj żadnych stoisk, no nie ma nic. Są takie wielkie prostokąty, przestrzeń, droga jest pośrodku, a są takie duże miejsca wolne, gdzie mogłoby coś być ustawione, a to wygląda strasznie biednie. Nie rozumiem, dlaczego w sumie to nie jest zagospodarowane tutaj w tym miejscu. Tak, bo rozbito jak gdyby konwent na większą przestrzeń, ale ta cała przestrzeń pomiędzy jest martwa, jest szara, brzydka, smutna. No także mamy nadzieję, że to się jakoś jeszcze rozwinie, bo na razie ten piątek to taka smutna trochę relacja z tego konwentu. Nie no, bądźmy dobrej myśli. Oby jutro było lepiej. <śmiech> Ekipa powoli się zbiera, zjeżdża. O tak, to brawa dla Carpe Noctem, Konglomeratu, RSK, Jerry Stales i Nawiedzonego. Dziękujemy. Przy czym no właśnie... Okolice Łodzi i Bydgoszczy przyjechały już... ile? Z 5 godzin temu? A Poznań się... Opiernicza. Mando się zgubił? Nie, Mando jest. A poz. A Poznań się... Gdzie ten Poznań? Witamy Poznań! Witamy, witamy. <głosy> cześć. Cześć. Co to jest? Co to da się Aha. Spoko. A co mówisz, w vipslepie? To jest jakoś podzielone? No, nie? na górze. My mamy, wiesz, fajny. fajnie. Aż Ci pokażę w sumie, jak to wygląda. A to co tu właśnie, jak to będzie zapraszał? Nie, nie, nie. No, no, jaki program to na górze, że mają być? No, wieżek. wystawcy mają prawo wejść na piętro, a już na nie ma prawo. Spoko w sumie. Dobrze, powoli kończymy pierwszy dzień prekonu, tak trochę bardziej, powiedzmy, towarzysko-socjalnie, a nie, nie wiem, merytorycznie, prelekcyjnie. No i cóż, może moi goście powiedzą nam, jak właśnie oceniam ten pierwszy dzień, który był w sumie dość krótki w waszym przypadku, nie? Dobra, jak pierwsza. No, krótki, krótki, bo chyba dopiero około 17 czy 18 przyszłam na miejsce, natomiast o co? no co, jest jeszcze więcej miejsca niż w zeszłym roku, jest e, chyba jeszcze więcej ludzi, także nie zdziwiłabym się, gdyby okazało się, że znowu jakiś, jakiś rekord e, pobili. Mm, bardzo dużo wystaw, aczkolwiek cały czas to samo oni mają, I, no, ale w sumie, w sumie na plus, e, jest fajna pogoda. E, na programie nie byłam oprócz tego, co, co prowadziłam, ale to akurat u mnie typowe. Jak oceniasz ten parę? zajebisty był. Zgadzam się. A ty czego? Jak oceniam panel? Też, też, też mi się wydaje, że się udał. A pierwszy ale, dzień? Ale, ale pierwszy dzień, no, no u mnie to w ogóle było krótko, bo żeśmy się gdzieś koło 18 pojawili na terenie, no ale no, robi to wrażenie, jeszcze faktycznie więcej miejsca niż, niż było. To co się rzuca w oczy, to ja mam wrażenie, że jest jeszcze więcej jakichś ciekawych cosplayerów i fajnych strojów, niż można było dostrzec w, w ubiegłych latach i, i to wygląda coraz bardziej profesjonalnie. A to zawsze fajnie się prezentuje na, na takiej imprezie. Co do programu, to na razie się nie wypowiem, nie ocenię, no, bo w zasadzie dojechaliśmy prawie Na naszą prelekcję, a później to już socjal, a nie <głos> y, punkty programu, które zresztą w sumie się wyjątkowo wcześnie kończą w tym roku, bo przecież w zeszłym roku to były chyba prelekcje do pierwszej w nocy, a tu w piątek nie wiem, do 22 chyba tylko. Tak, także, tak, tak, tak. Tak, także w zasadzie można powiedzieć, że to dzień prawie, że się kończył naszą prelekcją. Dokładnie tak, no to kończymy pierwszy dzień i zobaczymy, jak będzie wyglądał dzień drugi. Dobranoc. No. No, no czemu mi się dlacie tylko tak stoicie? Bo ja chcę ich pomęczyć was. Nie ma w domu, a Witamy ponownie, cześć wszystkim. Właśnie kończy się drugi dzień perkonu, znaczy może i dla nas jeszcze chwilę potrwa, ale już wyszliśmy z terenu parekonu, no i właśnie może tak krótko go podsumujemy, że ja osobiście dzisiaj nie zaliczyłem zbyt wielu punktów. W sumie to dosłownie dwa. Mój, ten jeden, który prowadziliśmy jako karpie i drugi później. Punkt horror kontra kryminał, ale mniej więcej na chwilę. I w związku z tym tradycyjnie już postaram się też zapytać kilku znajomych, kilku gości, o ich zdanie, tak by ta audycja jednak była trochę bardziej no, szersza tematycznie, bardziej merytoryczna. I właśnie jest obok mnie Paweł Mateusz Kalpenoktem, który zaliczył odrobinę więcej więcej pielekcji. No i ogólnie wczoraj w sumie chyba nawet nie wiem, czym wczoraj rozmawialiśmy, Chyba nie, wczoraj tego tak nie, nie było. <głos> no to dlatego mi się wydawało. Właśnie nie byłem pewien, ale nie chciałem tak powiedzieć, że nie, bo potem mi się okazało, że może jednak. No tak. No to właśnie powiedz mi, dzisiaj przyjechałeś tak, jak właśnie podróż, jak akredytacja i jak cały dzień Ci się targi podobają, prelekcje? Ja dotarłem na... Pyrkon, jeśli dobrze pamiętam, około godziny pierwszej, dlatego przegapiłem waszą prelekcję. A, dlatego wychodzi na to, że byliśmy na takiej samej ilości, bo no, niestety karpiową musiałem przegapić, czego bardzo żałuję. E... Ale właśnie, bo ty byłeś chwilę wcześniej, tylko nie dotarłeś przez akredytację. Nie? Tak, tak. No Czekałem, jeśli dobrze pamiętam, półtora godziny, żeby dostać się na imprezę. No nie spodziewałem się, no ale chyba dużo ludzi się tego nie spodziewało, bo kolejka była naprawdę gigantyczna. Ty nie miałeś biletów, tak wchodziłeś jako osoba. Bez... E, tak, tak, zupełnie jako. No, dzisiaj kupowałeś bilet po prostu. Tak, tak, jako zwykły użytkownik. Uczestn uczestnik, właśnie, o to, tego słowa mi brakowało. No i trafiłem na dwie prelekcje. Pierwszą z nich była prelekcja o, o diable w historycznej fantazy polskiej. Nie pamiętam jak nazywał się prowadzący. Był literaturoznawcą na jakiejś chyba uczelni i muszę przyznać, że prelekcja była fantastyczna był świetnie przygotowany i to nie tylko z literato, li, literackiego powiedzmy punktu widzenia, ale też no, właściwie cała prelekcja skupiała się na aspektach religijnych i w, właściwie było widać, że pod koniec prowadzący już troszkę się czuł tym zakłopotany, kiedy z, zaczęto mu zadawać pytania już właściwie bardziej z dziedziny re, religioznawstwa, czy wręcz teologiczne, ale radził sobie z tym świetnie i naprawdę chyle czoła bo był przygotowany kapitalnie Druga produkcja, na którą trafiłem, była zrobiona przez Kaska Kyrcza i, Marka, Grzywacz. I Marka, Marka Grzywacza. Dotyczyła właściwie horroru i kryminału. Kurde. Szczerze mówiąc, nie wiem do końca, co oni powiedzieli. Dosyć chaotyczna. Poruszono wiele ciekawych wątków, ale tak naprawdę nie do końca wiem, jak to wszystko ogarnąć, o czym mówili. Znaczy jesteś dosyć delikatny, bo ja byłem po prostu przerażony tym, co się działo i wiecie, to nie jest tak, że ja mam coś do autorów, tak zresztą ja naprawdę lubię prelekcje i Kaska, i Marka, i Dawida Kaina, który też często występuje z nimi, bo zazwyczaj, no są ciekawe, tak pokazują jakieś odczytanie, polecają na tytuły, ja naprawdę wiele książek poznałem dzięki nim, na przykład Korze też, bo to właśnie o. Kain y, z Kryczem wspominali o Korze kilka razy w Łodzi na kapitularzu. A dzisiaj jakoś tak miałem wrażenie, że skaczą po slajdach, nie do końca wiedzą znaczy nawet nie było w takiej woli jakoś tak jak gdyby byli źli na coś czy coś tak. Znaczy, Ja przyznam, że ja, ja w pewnym momencie y, z, zaczynałem jak, no, inaczej w pewnym momencie z, wydawało mi się, że to wchodzi w jakiś performance tak. gdzie chcieli tu właśnie zrobić takie troszkę bizarro show i jeśli by tak do tego podchodzić, no to chyba im się udało. No bo to takie było właśnie bizzarty. tak bardzo, chociaż... bardzo, bardzo luźnie prowadzone i no, zbyt luźnie, jeśli to miała być faktycznie prelekcja przekazująca jakąś wiedzę. Ale możliwe, może wyszło po prostu tak, że ktoś się do nich odezwał w ostatniej chwili, bo wiele prelekcji trafiło na rezerwową, potem nagle się, dosłownie teraz nawet wiem od tych tricksterów z gadałem, ile z godzinę temu, że w czwartek dopiero się odzywali do nich, czy chcieliby mieć w piątki prelekcje i to do kilku osób, hmm. więc widać... No coś dziwnego się wydarzyło w tym roku i to tak trochę wyglądało, bo Kazek miał jakieś swoje slajdy, a Marek znowu mówił jak gdyby z własnych notatek tak obok, czyli oni na pewno tego nie przygotowywali razem wcześniej. To może też z tego to wynika, że po prostu no zgodzili się coś prowadzić, ale tak mm -hmm. na ostatnią tak, chwilę no, i byli no, z tego niezadowoleni to też to? może. Mm -hmm. No, ale w ogóle jak tak przeglądałem sobie, bo przyznam, że przyjechałem zupełnie jakby nieświadomy tego, jakie będą e, punkty programu. I jak tak w pierwszym momencie przeglądałem sobie listę, to szczerze mówiąc nie widziałem wiele rzeczy, które miałyby być dla mnie bardzo ciekawe. Ale jak tak już faktycznie mocniej przeanalizowałem program, to widzę, że jutro będę chyba siedział na o wiele, wiele większej ilości prelekcji niż dzisiaj. A ogólnie konwent, klimat, atmosferę, targi, jak oceniasz? No na pewno oceniam pozytywnie, znaczy przyznam, że inaczej sobie to troszkę wyobrażałem, nie byłem na Pyrkonie nigdy wcześniej i jakby. Obszar wydaje mi się gigantyczny, co, co z jednej strony no, na pewno troszkę odciąża całą imprezę, bo ilość ludzi była zatrważająca, a z drugiej strony no, po prostu było to już troszkę męczące, jeśli przechodzi z miejsca na miejsce, no ale to taka pewnie specyfika imprezy, na której po prostu wcześniej nie byłem. Mhm. A jeszcze jedno pytanie, masz wyrzuty sumienia? Że nie byłem wcześniej? Nie, że przez ciebie kupiłem dziewięć <głos> książek. <głos> nie. <głos> ja kupiłem na razie tylko trzy. No właśnie, byłem wczoraj na targach, jak już słyszeliście, z Mando, wyszliśmy wszystko i na tym stanowisku sprzedawano książki z Runy i z Wespera. I z Runy, tam staliło sporo osób wczoraj i ja zobaczyłem tylko, że jest jakaś fantasy i obok był Wesper, podbiegą do Wespera, ale tak mam, mam, mam, mam, mam, nie mam Simonsa, znaczy nie mam tego nowego wydania, mówię dobra, nie kupuję, po co mi dwa? I dzisiaj Paweł mi mówi, że właśnie z Runy też jest kilka tytułów. Tak, i to takich starych, właśnie faktycznie starych tytułów z runy, które... No, no runa już od właściwie paru lat dobrych, nie wiem, czy ona nie istnieje, czy jest zawieszona, czy w jakim tam jest stanie aktualnie, no ale te książki nie są za bardzo dostępne, a to dosyć ciekawe rzeczy z polskiej choćby literatury grozy, czy jakieś tam dark fantasy. Tak, i w ten sposób złamał mnie po prostu. <głosy> I chwilę później miałem osiem książek, a potem jeszcze przypadkiem wspomniał o... Jakiś potwór, który nadchodzi, który przypadkiem znalazł się na stanowisku obok, na chwilę potem zniknął, ale odnalazł się, się na nowo się. i tak też trafił no, ja, do kolekcji. To jest spory materiał na kolejne jakieś pewnie odcinki. Tak, tak. Na pewno będzie ich kilka i zresztą ty też niedługo myślę wystąpić, jak już się umówimy. Tak, trzeba będzie w końcu. Tak. Dobry, dzięki serdecznie. Dzięki. No <głosy> Dobrze, czas na kolejnego gościa. Razu ja jest ze mną Aga, też skarpę. Cześć! I teraz czas na ciebie. Powiedz, jak ogólnie oceniasz ten dzień? Jak ci się podobał? Czy coś się zmieniło od wczoraj? Jak klimat, atmosfera, targi, nie wiem, prelekcje? Wiesz co, no niestety ja w tym roku mam trochę prze, prze, przerąbane, dlatego że się rozchorowałam na Samperkon więc dałam radę tą prelekcję rano pociągnąć ale potem po prostu potrzebowałam przerwy więc niestety dzisiaj nie udało mi się na nic pójść oprócz tej naszej prelekcji ale nasza była chyba fajna, więc no, przynajmniej, przynajmniej tyle, że nam się udało jakoś tam dotrwać a tak w sumie się chyba nic nie zmieniło na nadal jest dużo ludzi nadal jest w sumie taki klimat całkiem fajny co słyszymy w tle między innymi. Teraz już nie jesteśmy na Pirkonie, to już są post Pirkonie. Po Czyli ogólnie wszystkie wrażenia pozytywnie, a nie wiem, na stoiskach co się przyciągnęło może? No, na stoiskach fajna, fajna biżuteria było. Nie, Wydaje mi się, że chyba na każdej konwencji są podobne rzeczy, tylko że na Pyrkonie jest tego naprawdę, naprawdę multum i no, można się zrujnować Także starałam się bardzo nie przyglądać tym rzeczom Właśnie jest multum i to się powtarza i rzeczywiście nawet widząc to po Pyrkonie nie, że część stoi jak gdyby ma to samo, po prostu sam produkt bo po prostu już ten fandom niby ma masę tych wszystkich gadżetów, ale jednak nie aż tyle żeby pokryć aż taką salę w sumie nie ja myślę, że to nie jest problem ten problem powtarzalności wynika z tego, że no, co więcej można wymyśleć nie, to musi być coś, co się sprzedaje hmm. wiadomo, że sprzedawcy nie będą silić się aż tak strasznie na oryginalność bo też po prostu nie pójdą no więc, ale można wyczaić fajne rzeczy. Ale wiesz co, bo właśnie mnie to zdziwiło, bo tych takich rzeczy jesteśmy typowych właśnie, nie wiem, poduszek z, nagro, z nadrukami, nie wiem, właśnie pinapów, jakieś, nie wiem, plakaty, naklejki, wlepki, miski, z wełny i tego typu rzeczy. To, co się pojawia, tego jest dużo, ale na przykład rękodzieła w sumie nie jest jakoś szczególnie dużo w tym roku. Mam wrażenie, że rok temu były osobne ale... ze trzy takie pracownie, ale właśnie z rzeczami jest ze trochę, skóry, z drewna. Jest trochę rękodzieła, aczkolwiek no wiesz, ludzie, którzy robią rękodzieła, Hmm, no to nie są rzeczy masowe, e, więc oni. Ale właśnie gdzie jest sprzedać, jeżeli nie na takim konwencie, między innymi, nie? Są różne imprezy, na których się sprzedaje rękodzieło. Jest mnóstwo imprez typowo na przykład rekonstrukcyjnych, gdzie się sprzedaje rękodzieło. No może. Um, a tutaj, wiesz, e, ale trochę było takich rzeczy. Mi się wydaje, że one po prostu są, najczęściej to są małe stoiska i można po prostu je przeoczyć. A nie, nie zgodzę się z tym, że ich nie ma. Po prostu jest ich mniej, bo rękodzieło zawsze jest mniej niż tej masówki, nie? A na takiej wielkiej sali to może po prostu tego nie zauważyć. No może giniesz. Na pewno jest jedna alejka, to wiem, bo tam byłem i widziałem, że z tyłu stawili, a się, stoiska raczej, a nie, a było no, mi no, takiego no, no, wielkiego. To, to specyfika akurat tej niszy, nie? Mm -hmm. A co to prelekcje? jeszcze dzisiaj mówiłaś, że no nie do końca z powodów od siebie zależnych trochę wyleciałaś z obiegu, a jak tam na jutro planujesz coś więcej? Tak, to... jutro coś tam, mam jakieś panel tłumacze zaznaczone i jeszcze jakąś lekcję o 11, ale już nie pamiętam co to było. Chyba coś o o demonach, o kobietach o demonach, coś tam, coś tam o wiedźmach może, jakieś procesy, coś tam takiego było było, demony w... słowie, nie, w nie. zobaczymy, w jak o 11 to może się złapiemy przed moim wyjazdem to, o, może tak. no to dzięki no, to słyszymy zobaczymy. się jutro <laughs> i na zakończenie złapałem jeszcze Mando, cześć Mando cześć i właśnie powiedz mi, bo my wczoraj wieczorem w ogóle nie gadaliśmy, nie? No, no tak, bo ty no. zniknąłeś po Na kilkanaście godzin. To powiedz mi właśnie i o pierwszym, i o drugim. Jak oceniasz teraz podsumowując, tak? Już może nie o tych prelekcjach, o których mm -hmm. mówiliśmy wcześniej, ale co tam potem się działo. I to zarówno właśnie od strony, nie wiem, prelekcji punktów programu, jak i same targi wystawców, też atmosferę, klimat. Wszystko tak, mniej więcej. Znaczy ja w ogóle jestem tak zmęczony, że, że, że tak jak zaczęliśmy od krytyki, tak ja coś czuję, że teraz to, to w ogóle mam tylko takie myśli w głowie, ale no, nie podobał mi się ten prykon. Znaczy w ogóle to był dla mnie chyba najgorszy prykon, ale już mówię dlaczego. Prelekcji zbyt wiele nie widziałem, bo, bo po prostu nie chciało mi się stać w tych gigantycznych kolejkach, które nic wcale nie było powiedziane, że się dostanę. Chodzi mi o to, że ta impreza już jest chyba za duża. Wydaje mi się, że... No, nie mnie oceniać, bo nie mam pojęcia, jak organizuje się taką imprezę, ale wydaje mi się, że już ci ludzie, którzy to robią, już chyba nie ogarniają tak gigantycznej imprezy. Druga rzecz, że po prostu... no, to jest, Siada klimat przez to. To jest takie fajne, że to w mediach można powiedzieć wow, było u nas w piątek już 25 tysięcy. Nie wiem, nie mam pojęcia, ile dzisiaj się zakredytował, ale to się będzie o tym trąbić, to się będzie o tym mówić. To fajnie, jak ktoś przyjdzie z kamerką, i sobie trochę ponagrywa ludzi chodzących, można z tego zrobić super filmy, także na YouTubie będzie pełno pewnie takich relacji, że, że mucha nie siada. Ale z punktu widzenia uczestnika to jest, chodzę, widzę jakichś ludzi, znajomych spotkać, to po prostu cud. Nawet jak się dzwonisz to, to, to żeby się gdzieś tam spotkać, to, to katastrofa. I jakoś tak druga rzecz, co mi się tutaj nie podoba, to to, że ta impreza tak naprawdę się nie rozwija. Znaczy ponownie w mediach będzie wyglądało, jakby to się tak rozwijało, że się w pale nie mieści. No bo ja pamiętam jeszcze Prykonę, na których było, nie wiem, półtora tysiąca ludzi, a tutaj teraz kilkadziesiąt tysięcy, ale chodzi o to, że programowo to jest to samo od lat. Mają teraz, dostali pierwszy raz tą wielką salę Poczekaj, ja się zdyszałem. zdyszałem. <głos> Mandow chodził po schodach na trzecie piętro i tak, ja smakuję salę. Ten sal, dostali pierwszy raz tę salę życia. Ogromną na 2000 miejsc. Nie mam pojęcia, ile razy ona była faktycznie wykorzystana, bo pewnie na takiej maskaradzie, na którą ja nie chodzę, pewnie tam było pełno. Z tego, co widziałem, zdjęcia z, ze spotkania z ćwiekiem, to, to też było blisko na pewno do wypełnienia ale to, była, to daje taki potencjał, taka sala i to nie zostało wykorzystane. Bo to, to w tym momencie oni powinni sprosić jakichś naprawdę takich, takich fajnych gości. No kurczę, mają tyle ludzi, mają, to już jest taka kasa, mam, tak, tak mi się wydaje, że można by sprosić gości... No jakichś lepszych, to nawet my od lat o tym mówimy, że oni już powinni pójść nawet jakąś gwiazdkę serialową niższego kalibru, ale pójść już w tym kierunku, bo tak punkty są te same, bloki te same, to wszystko jest to samo od lat, to się pod tym kątem w ogóle nie rozwija, co roku przyjeżdża o ileś tysięcy więcej ludzi, a tego nie przybywa. Na gdzieś tych ludzi trzeba rozlokować. Nie? A to jest ciągle to samo. i W ogóle w sobotę iść na prelekcję czy na punkt programu to pff, bez sensu. Właśnie ja o tym rozmawiałem, ale to prywatnie z tricksterami dzisiaj między innymi, gdy się na tarach spotkaliśmy, że rzeczywiście, znaczy ja już mówiłem rok temu i dwa lata temu w kombinacie, rok temu w nawiedzonym, że te imprezy, że pyk on jest ogromny, że to jest super wszystko, ale że właśnie ten, nie ma tego klimatu, i też trudniej dużo na przykład poznać nowych ludzi, czy coś. Niby właśnie, spotykam tutaj różnych znajomych z całej Polski, to jest fajne, tak bo to jest wielka impreza, wszyscy prawie przyjechali, ale trudniej jest na przykład z nimi gdzieś usiąść i pograć. Bo właśnie czuwa... No bo to wszystkie ona do głupiej herbaty stoisz pół godziny w kolejce. To... A zazwyczaj, jak spotkasz znajomego, to go miniesz, powiesz, i to jest wszystko, nie? Tak, zwłaszcza usiąść gdzieś, tak? Przecież okay. tak naprawdę i o tym też rozmawialiśmy, ty mówisz o tym, że impreza się rozrasta, niby, ale coś z organizacją siadasz. że nie jest tak, że oni zawalili sprawę, ale nie. chodzi o to, jakby Aplakowało ludzi do tego, nie? że to już jest tak wielka impreza, no. że trudno im to ogarnąć, że to jest oczywiste, tak, że to jest trudne do ogarnięcia i my to rozumiemy i to nie jest tak, że tutaj mówimy, że ktoś zawali sprawę, tylko właśnie ja też mam takie wrażenie, że pygon jest teraz tak ogromny, że przydałaby się pomoc jeszcze kogoś z zewnątrz może, czy jakiegoś no, albo innego pomoc, klubu. My się nawet gadaliśmy ze znajomymi, tylko ja wiem, że to jest kontrowersyjne zdanie. Czy nie warto już zrobić powoli ograniczenia? Do 30 tysięcy na przykład zamówienia wcześniej, kto się nie załapie, trudno. Nie wiem, może też, bo nawet tak sobie pomyślałem, że właśnie ten teren jest większy, tak? Dużo większy. Teraz po prostu w innych jesteśmy budynkach trochę. Teraz dzisiaj otworzyli ty tego nie wiesz, bo ciebie przy tym nie było, ale jeszcze dodatkową po połowę innej sali jako dodatkowego slipa. Super, to się wszystko właśnie e, rozkręca na większą powierzchnię, ale z drugiej strony właśnie ta przestrzeń pomiędzy budynkami jest niezakospodarowana. Widzimy właśnie te szare po prostu budynki, chodnik, e, pustkę, tak? E, to wygląda źle po prostu, tak? Na takiej imprezie. Tutaj macie tłumy kolorowe, wszystko w ogóle. No. Och, ach, a tutaj właśnie taka przestrzeń jest zupełnie niezagospodarowana, nie tak samo w sali na przykład tej takiej socjalnej, gastronomicznej, no to tam, ta sala jest niby ogromna, ale na przykład stolików i krzeseł tam jest mało. I, i <x2> dzisiaj na przykład my też polowaliśmy, na, znaczy jak znaleźliśmy przypadkiem stolik pod ścianą, to ja po prostu zgarnąłem w ręce i chodziłem z nim po sali, Potrzeci... żeby nikt go nie zabrał. Wstać czy wstać, no, my się nabijaliśmy przecież, dzisiaj dostałem SMS-a od Szymasa w trakcie jak graliśmy w karciankę, i tylko spojrzałem na sam początek i SMS brzmiał My będziemy wychodzić, powoli, się, powoli zbier się zbierajcie No to my się tam zabraliśmy Wyrzuciłem jeszcze pół piwa, bo już mówię nie dopiję Tylko wstaliśmy, to już Tłum podbieg, już stoliki, krzesła Już wszystko było wyniesione A ja kliknąłem, doczytam do końca SMS-a a Szymas dopisał tak my, my już my się zbieramy powo Powoli się zbierajcie, za chwilę do was przyjdę No i skończyło się, że staliśmy Na środku sali jak głupki Tak, ale właśnie dzisiaj też tak, no, chcieliśmy usiąść Czy coś zjeść, czy z wami, czy z innymi ludźmi po prostu pogadać, no to trzeba było właśnie polować na te krzesła i tak dalej, no i to jest dziwne, tak, no wiedzieli, ile będzie osób i tak dalej, czy tak samo patrol, czy grzdacze, niby ich jest dużo, tak, bo ich jest dużo, ale na tak dużym terenie, bardzo często tak jest ci potrzebny ktoś z obsługi, to go nie ma po prostu wokoło i też niby ci ludzie są jako tako doinformowani, ale też miałem wrażenie, że bardzo często no oni nie do końca coś wiedzą, tak, czy czasami właśnie pytam o jakieś takie proste rzeczy, że na przykład z wejściem, wyjściem się tam zmieniają, na przykład, że raz można wyjść tą bramką, raz z tamtą i to są niby wszystko małe rzeczy, ale tego się zbiera coraz więcej i no mówimy o tym, tak nie jest krytyka jako taka, że o, bez sensu ten konwent, ale no nie to nie idzie jakoś w najlepszym kierunku i mówisz o tym programie właśnie, ja nie wiem, czy już o tym mówiłem na nagraniu, bo gadałem o tym z tyloma osobami program, nie, tam są pustki w, na przykład po 21 wczoraj chyba czy po 22 była pustka, a ja wiem, że rok temu, to ja do pierwszej siedziałem, czy do drugiej na prelekcjach, dwa lata temu siedziałem chyba do trzeciej na prelekcji, rok temu wyszedłem wcześniej bo poszedłem na larpa jeszcze, tak ale ten program miałem wrażenie, że 24 na dobę tam praktycznie był, może ze 3 godziny były przerwy w programie, ale przerwy, tam były larpy, więc tak coś się działo. A teraz bardzo często jest tak, że ja po prostu nie widzę żadnego ciekawego punktu, a wieczorami to już w ogóle jest pustka w tych blokach. No tak jak mówisz, a ja dzisiaj, dzisiaj na jedną prelekcję zaszedłem, nie mnie oceniać właśnie jakość tych prelekcji, bo tak jak powiedziałem na większości nie byłem, ale dzisiaj byłem na jednej, nie, nie chcę mówić czy ja, żeby nie robić znów gówno burzy w środowisku, ale była po prostu... Katastrofa była tak koszmarna, że po 10 minutach wyszedłem. Po prostu siedziałem na niej i sobie pomyślałem, że do tej pory myślałem, że marnuję czas, pijąc piwo w barze, a w tym momencie tutaj ja marnuję czas i, i no, to, to, to o czym mówię, ta impreza ma potencjał, ale skoro ona już poszła w innym kierunku, bo to przecież to już nie jest konwent, już, to już jest wielki festiwal fantastyki, to już jest festiwal na dziesiątki tysięcy, to niech ona idzie całkowicie w innym kierunku. Niech ona już się ukierunkuje w taką naprawdę ten program, niech niech to nie będzie program na poziomie konwentów szkolnych. Nie, ja nie krytykuję konwentów szkolnych, ale wiecie o co chodzi. rozłuszenie po prostu jakieś, żeby zapanowało. No kurczę, jeżeli już jest tyle ludzi, to, to powinna być bardziej wykorzystana ta ogromna sala, to powinna być na tej zasadzie, albo nawet yy, w plenerze spotkania. My robiliśmy spotkanie, za którym normalnie scena postawiona, z mikrofonem ludzie stali i jeszcze mówimy o tym rozmiarze. Ja mam wrażenie, że też poszło coś nie tak, jeżeli chodzi o te eventy na zewnątrz, bo ja mam wrażenie, nie pamiętam dokładnie, czy to było rok temu, czy dwa lata temu, czy przez oba ta lata, ale że na zewnątrz między tymi blokami, między tym, w którym rok temu i dwa lata temu był sleep, a tym, w którym rok temu i dwa lata temu były targi, i tak właśnie w tym, na tym placu, który teraz Aha. jest praktycznie pusta, czy teraz tam raz samochody stał, teraz otworzyli coś tam dla dzieci, chyba jakiś park zabaw, ale tam była masa eventów, tam no. były właśnie pokazy jakieś szermierki walki na miecze, pokazy właśnie jakichś jakąś konstrukcyjnych. No trochę, no trochę lepsza pogoda była, było słońce i takie... Ale któregoś się roku chciałam. też padało no. i było zimno, no, no, się no, no. przeziębiłem strasznie, a pomimo tego... A teraz dla mnie, nie wiem, ja, ja wiem, że marudzę, ja wiem, że narzekam, a i tak tu za rok przyjadę, ale kurde, dla mnie to takie było, Jezu, chodziły mi te, te cosplay Oczywiście było masę fajnych cosplay, ale, ale dużo było takich, takie, takie smuty. Po prostu ludzie chodzili tylko te karteczki Free Hacks, albo krzyczeli tylko Jezu, cie no", albo tylko klaskali nic innego. No to, to było, ja bym z tego konwentu mam takie wspomnienia, nie? No nie widziałem żadnych jakiś fajnych y, jakichś inscenizacji, jakichś jakich eventów, czegoś fajnego, tylko właśnie tylko takie coś, nie? Ludzie przebrani, tylko karteczki i wszystkim pokazują, nikt ich i tak nie chce tulić, bo, bo, bo po prostu... no. Właśnie byłem z Pawłem na targach teraz, to najpierw ja kupowałem książki, kupowałem jakiś potwór, który nadchodzi na jednym stoisku i tak podchodzę i, i mówię, przepraszam, tu, tu, tu, tu, tu, bo koleś zaczął przykrywać innymi książkami, nie? On tak na mnie patrzy, jak na wariatory świa po chwili, o, cześć! no to ja odrychował, no wiesz, no mówię, konwent, może się skądś kojarzę, tak, cześć. No i tak, co tam chcesz? No jakiś potwór, który nadchodzi, on mi podaje, ja tak na niego patrzę, wpatruję się mówię, no za cholerę sobie nie przypominam gościa, nie znam go, w ogóle nie wiem, o co chodzi. No i tam wiesz, no to na razie, cześć, w ogóle nie wiem, czy to była jakaś strategia sprzedaży, czy naprawdę się znam, ja mam jakiś to jaki w pamięci, chociaż ja zazwyczaj kojarzę ludzi w miarę dobrze, no nie wiem i chwilę później idziemy właśnie przez halę i właśnie taka dziewczyna całkiem ładna w kostiumie czy to nie był cosplay, ale taka lapiżama mm -hmm. na jakiegoś misia, czy pandę, czy coś tam i nagle podbiega do mnie z rozpostartymi ramionami I ja tak, no też nie wiem co się dzieje, nie, ale tak o których też objąłem no i się do mnie tak przytula przez minutę to ja tak mówię, kurczę, znowu nie wiem nie, nie rozpoznałem no i po chwili ona coś tam dzięki to, och, ach, ach ja patrzę, się to było w akcji, po prostu. No nie ogarniamy tego najwyraźniej, ale to nie chodzi o to, bo no. gdy, gdy w momencie jak to jest pojedyncze, to, to jest śmieszne, no bo za pierwszy razem jest już ciemno też mnie bawił, a po prostu mam wrażenie, że tutaj to już, już do przesady. Ale dzisiaj z trzema wszystko. ekipami siedziałem właśnie w gastronomiku i wszystkie trzy jak zaczęli klaskać i wiecie, bo to teoretycznie też jest fajne, bo to powinno działać na tej zasadzie, że jak ktoś coś zrobi fajnego, albo coś bardzo głupiego, albo nie ktoś ma urodziny, no to, że po prostu cały konwent się przyłącza właśnie do śpiewania, czy do klaskania, czy do czegoś. I to na tej zasadzie ma się roznosić jako taka fala uderzeniowa. No i to jest wtedy super, jak naprawdę jak na przykład ktoś ma urodziny i słuchać sto tak. lat i nagle śpiewać tysiąc osób, czy ileś tam, cała hala, to to to jest naprawdę świetna rzecz, ale gdy na przykład ktoś po prostu dla PiSu, żeby o teraz to ja zaklaskam, wszyscy będą klaskać i tak macie co trzy minuty po prostu wielka sala jeszcze, jak na zewnątrz to jako tako w slipie to już trochę wkurza, zwłaszcza wieczorem, czy, tuż nad ranem, bo nad ranem oczywiście chętnie to robią, ale w gastronomiku, gdzie tam y, akustyka jest beznadziejna jak wszyscy klaszczą, to człowiek po prostu musi na chwilę się zamknąć, bo nie słyszy własnych myśli. Dzisiaj też gadałem z Miszkiem Strykstera z o czymś i właśnie zaczęli klaskać i mówię, ale masz minę, mówi że no bo to właśnie wkurza, bo człowiek nagle musi się zatrzymać tak i potem chwilę, o czym rozmawialiśmy nie wiem, no właśnie, nawet gubimy wątek bo... no rzeczywiście, i zwłaszcza, że to się pojawia to jest fajne za pierwszym, drugim, trzecim, dziesiątym razem, ale za setnym, tysięcznym to już no, no i a, a, a, a tak jak mówię, bo teraz nawet jakbym miał powiedzieć, co mi się podobało to, to jakoś tak nie mam pomysłu ja pewnie pewnie przemyślę przemyślę i pewnie, nie wiem, wiadomości jak martwej Strefy, czy gdzieś, jeszcze chwilę o tym pogadam, mam nadzieję, że jeszcze bardziej mi się nie włączy nastrój narzekania, ale na chwilę obecną nawet nie mam pomysłu, co bym ja mógł pochwalić przed i wyszedł Właściciel domu Do sypialni Cześć. Co jest, zły jesteś? Nie A, Już się tak w zasadzie skończyliśmy, tylko musimy się pożegnać Dobra, to myślę, że dzisiaj już nie będziemy dłużej narzekać. To serdeczne dzięki pogadam jeszcze jutro. Nie nagrywaj tego. Siemanko, jest niedziela. Zbliża się powoli dziesiąta. Mando od rana dopadła trochę tęstota za domem, trochę już zmęczenie materiału, ja też w sumie, znaczy, z jednej strony jestem zadowolony, tak, jeszcze chcę dzisiaj zaliczyć kilka punktów programu i innych atrakcji, ale z drugiej strony też już powoli czuć, że impreza ma się ku końcowi, z naszego slipu tego Wipowskiego, jak się śmiejemy zniknęło już całkiem sporo ludzi. Zostałem dobytkiem, więc no czuć już to powoli tę pustkę, zwłaszcza w porównaniu z tym, co widzimy, czy widzieliśmy na dole w tym slipie głównym, gdzie nadal ludzi jak miowków, e, ludzi jak mrowek, ludziów jak mrowków i też e, no właśnie jakoś w porównaniu z wczorajszym dniem ogólnie widać pomimo wszystko na terenie, że ludzi jest mniej. I jakoś powoli ta atmosfera trochę zamiera kosmejów jest mniej, ale też w sumie dzisiaj jest chłodniej dużo niż wczoraj. Może to też przez to. W każdym razie mam jeszcze te kilka godzin przed sobą w Poznaniu, więc trzeba je dobrze wykorzystać. Do usłyszenia później. Udało nam się, znaczy mniej Mando dotrzeć na prelekcję ludzi z kanału. Jakby nie patrzeć Kai i Janusza. Prelekcję poświęconą yy, może nie do końca samemu mix, ale temu, jak się wpisuje w, jak gdyby, w historię seriali, głównie amerykańskich i no właśnie manda, jak Ci się podobało? No to w końcu mogę coś powiedzieć na plus, bo bardzo dobra prelekcja w sumie chyba, naj... no, na pewno najlepsza, na jakiej ja byłem, a, a bardzo dobrze przygotowana i merytorycznie i wizualnie, bo mieli bardzo fajną prezentację, naprawdę dobrze zrobioną. Widać było, że się denerwowali, bo nieraz to mówili, że to jest ich pierwsza prelekcja a nie było podstaw, bo naprawdę super rzecz. Właśnie ja w ogóle spodziewałem się czegoś totalnie innego jeszcze. Myślałem, że jak to są ludzie z YouTube'a, to że będzie jakieś takie ultra show. Dostałem coś zupełnie innego niż się spodziewałem, ale wyszło naprawdę super. I to było widać, że się stresują, ale zarazem to było tak fajne, takie autentyczne, tak po prostu ludzie przygotowani rzeczowo, tak nie było żadnych właśnie w top merytorycznych jak wczoraj na innej pielekcji. Też naprawdę <śmiech> jestem zachwycony i chyba będę częściej teraz na kanał na YouTube a po prostu wchodził, bo no to było fajne, takie życie naturalne, tak, nie jakieś właśnie, och, ach co to nie my, tylko, no super sprawa. A to wchodzisz w ty znasz w ogóle ich kanał, dobrze? Tak, z nami bardzo lubię I właśnie to jest przykład tych kanałów, o których mówiłem na naszym panelu, znaczy przykład tych nielicznych, pozytywnych, które oglądam. Że to nie są showmeni, tylko po prostu ludzie, którzy sobie siedzą spokojnie, mówią, a mówią tak fajne rzeczy. Plus, no, dużo odcinków zmontowanych, także krótkich, zmontowanych, takich właśnie pod YouTube i to jest kanał głównie o serialach więc jeżeli to was interesuje to wejdźcie sami też, zobaczcie, posłuchajcie może akurat to będzie też coś dla was a my się na razie żegnamy, trzymajcie się, na razie cześć tu znowu ja, Szymas z Teraźniejszości tak jakoś wyszło, że w niedzielę jeszcze pogadałem trochę prywatnie z Jerem, Kasią, Agą, Julą Pawłem, ale nie bardzo mieliśmy o czym nagrywać potem zaś chciałem nagrać krótkie podsumowanie na dworcu ale ostatecznie no nie zrobiłem tego, bo po pierwsze dopadło mnie zmęczenie, a po drugie pociąg tak szybko się zapełniał, że gdybym wyszedł z dyktafonem na peron, by coś dograć, to mógłbym mieć kłopot z ponownym wpiciem do pociągu, więc w końcu sobie odpuściłem. Ale za to po powrocie zgadałem się z Pawłem i okazało się, że w niedzielę zaliczył jeszcze aż trzy punkty programu już po moim wyjściu z imprezy i... I w związku z tym poprosiłem go o jeszcze krótki wywiadzik. I teraz właśnie posłuchajcie, co ma nam do powiedzenia na temat tych niedzielnych pielekcji oraz jak jako osoba, która po raz pierwszy gościła na samym Pyrkonie, ocenia cały festiwal. Cześć. Cześć, cześć Słuchacze już wiedzą, że zaliczyłeś trochę więcej punktów programu. Ode mnie i w sumie chyba całej reszty naszej ekipy. I właśnie chciałbym, abyś trochę uzupełnił tą naszą relację, jeżeli chodzi o merytorykę i powiedział właśnie, co jeszcze udało ci się zaliczyć tego drugiego dnia? Jak to oceniasz? Jak, na ile dobrze się bawiłeś? Przyznam, że wydawało mi się, że uda się zaliczyć tego wszystkiego więcej, bo tak naprawdę no to w drugi dzień z tego, co teraz tak sobie przejrzałem, to byłem na trzech prelekcjach, co nie jest może jakąś imponującą liczbą, a przy czym druga... nie, tak... Nie, Pierwsza z nich to była chyba dwugodzinna właściwie, tak, tak. to jeszcze byłeś na początku i w sumie była chyba z nich najlepsza. No, w zasadzie planowaliśmy być na większej ilości, nie? ale tak jak pamiętam po prostu kolejki troszkę nas oszukały i nie trafiliśmy bodajże na pierwszą, na, na którą tam planowaliśmy. Mówisz teraz na Ostatecznie... naukowej sali, tak? Tak, tak, tak, właśnie w naukowej i widzę, że ostatnio... Ostatecznie na dwóch prelekcjach byłem, byłem w naukowej, czyli zaczęliśmy od tych, dlaczego wierzymy w zjawiska paranormalne Michała Kosakowskiego. Zupełnie nie kojarzę osoby, ale prelekcja no moim zdaniem była kapitalna. Nie wiem, mogę coś tam więcej o niej powiedzieć. To była ta dwugodzinna, nie? Tak, to była ta dwugodzinna. Yy... No, poświęcona zjawiskom jakimś paranormalnym i tym, dlaczego niekoniecznie muszą być one prawdziwe. było to taka fajna demistyfikacja powiedzmy, y różnych takich mitów, legend miejskich, y czy, czy takich y zjawisk paranormalnych w takim dosyć banalnym ujęciu. To mi się jeszcze tyle podobało, że ostatnio, tak w sumie trochę przypadkiem trafiłem na książkę Nowoczesny mit Junga, w której analizuje on właśnie takiej psychologicznej strony zjawiska UFO i w ogóle jakieś tam kontaktu z jakimiś obcymi cywilizacjami, znaczy może nawet właśnie nie obcymi cywilizacjami, co no właśnie tutaj trudno to do końca określić, tam dużo było przede wszystkim jakiś jakichś świetlistych obiektach na niebie i Właśnie tutaj w tej prelekcji było dużo podobnych rzeczy i było to, było to takie bardzo racjonalne tłumaczenie tych wszystkich zjawisk. Tego było tam dosyć dużo, już naprawdę nawet szczegółów nie pamiętam, ale prelekcja była świetna mm -hmm. i z przyjemnością w ogóle poczytałbym albo posłuchał na ten temat więcej albo nawet jeszcze raz to samo, bo świetnie się na tym bawiłem, mimo że to dwie godziny no, chyba trwało. Tak, tak, tak, bo właśnie to wtedy jak ja już musiałem się zbiegać, to tylko wpadłem na chwilę. Właśnie nie wiedziałem, czego się spodziewać do końca, bo usłyszałem tylko zapowiedź, że będziemy się zajmowali tym, dlaczego przyjmujemy niektóre rzeczy na wiarę, tak? dlaczego wierzymy mhm. właśnie w kosmitów, w duchy itd. Tak tak no ale skoro mówi, że było super, no to szkoda, no ale niestety pociąg nie dało się. No, Znaczy w ogóle troszkę mylący był ten program i to właściwie później bym mógł na to ponarzekać, ale to może ponarzekam teraz. Dla mnie taki, taką no, dużą wadą mimo wszystko całej imprezy był program który był rozdawany i na którym nie było na przykład podane, kto prowadzi dany punkt programu. I ja na przykład byłem święcie przekonany, że to o zjawiskach paranormalnych to będzie jakiś panel, no bo trwało to dwie godziny. Mhm. Więc spodziewałem się, że to będzie kilku gości i będą sobie rozmawiać. Okazało się, że była tylko to jedna osoba i bardzo dobrze przygotowana prelekcja. Także ostatecznie wyszło nawet lepiej, ale tak jak teraz właśnie przeglądałem sobie jeszcze program, żeby zobaczyć na czym byłem, to widzę, że parę fajnych punktów nie ominęło. No na przykład z tego względu, że po prostu tytuł był dla mnie zupełnie nieciekawy, a jak zobaczyłem już gości, gdzie na przykład w którymś na jakimś panelu właśnie był Parowski, no to z przyjemnością bym tego posłuchał, no ale nie poszedłem, bo tytuł po prostu mnie nie do końca zaciekawił. Tak, tak, właśnie. Szczególnie, że to chyba dosyć wcześnie było. Dużo osób narzekało w tym roku na program, bo w ubiegłych latach dla osób, które, zwłaszcza dla tych, którzy zakupili pełną akredytację, czy też byli preakredytowani, byli gośćmi, był przygotowywany taki program w formie książeczki. Mando chyba o tym mówił, On to nawet on wyrzuca wszystko, co się dostaje na konwentach, ale te programy sobie zachowuje na pamiątkę mhm. i w tych programach pyrkonowych zawsze były informacje o wszystkich prelegentach zapraszanych, gościach, premierach właśnie książkowych, owych, innych rozkład sal i był też cały program imprezy właśnie też wydaje mi się, że w poprzednich latach byli podawani twórcy, a to jest istotne w gruncie rzeczy bo tak jak mówisz, po pierwsze mhm. często tytuł niewiele mówi już nawet nie mówię, żeby były całe opisy, chociaż jakiś skrót przy... by się przydawał, może przy zgłaszaniu... Tak by chociaż... Tak, przy zgłaszaniu abstraktów może powinni wprowadzić wymóg, by... Też streścić prelekcję, czy też punkt programu jakimś jednym zdaniem, coś takiego, czy jakiś wieżowy. Mm. duży limit, znaczy porządny limit znaków, także tam, nie wiem, właśnie, tak jak SMS, czy coś, czy jak tweet, nawet, ale żeby było cokolwiek wiadomo na tej prelekcji. Ale nawet abstrahując od tego, kic z tym, te nazwiska są ważne, bo ja też szukałem chociażby prelekcji tricksterów, bo nie pamiętałem po prostu, kiedy kto występuje i po programie nie mogłem dojść do tego, co, jak po już był Parowski, a nikt nie wiedział gdzie, kiedy, jak no trochę to przeszkadzało tak trochę to minus no myślę, że więcej prelekcji bym zaliczył gdyby, gdybym właśnie widział kto je prowadzi mhm. bo tutaj akurat no, byłem na trzech i to ani jednego z prelegentów wcześniej nie znałem także kierowałem się wyłącznie y, tytułami ale właśnie, do, byłeś na tych zjawiskach paranormalnych i na czym jeszcze? Y, no, zostaliśmy później w sali, czy właściwie na no, ja zostałem Później była prelekcja o procesy o czary w XX i XXI wieku Łukasza Hajdrycha. I tutaj no przyznam, że to akurat z Agon byliśmy na tej prelekcji, posiedzieliśmy na niej chyba z pół godziny i opuściliśmy salę. Temat bardzo ciekawy, prelegent wydawał się, że bardzo dobrze przygotowany, zresztą myślę, że, że fakt, że to było w sali naukowej to sam to tłumaczy, ale opowiadał po prostu w tak męczący sposób, bardzo, bardzo powoli, jakoś nie potrafił w ogóle przejść do sedna, poskładać tego w jakąś interesującą całość, no bo zaczął od jakiejś tam Krótkiego takiego referowania tego, jak wyglądały procesy e, oczary i w ogóle jakieś takie rzeczy związane z powiedzmy inkwizycją, z czarami w dawniejszych czasach, by później przejść do czasów bardziej współczesnych, ale tak naprawdę zupełnie nie umiałem w tym złapać jakiegoś takiego wątku przewodniego. No, z grubsza wiedziałem o co chodzi, ale... Nie, nie można się było za bardzo w to wciągnąć. Zresztą bardzo dużo ludzi wychodziło z sali w, trasie, w, w trakcie prelekcji. Ale to brzmi jak prelekcja w blogu naukowym, bo znaczy tak jak pół ten pulsegio, pół to mówię, ale rzeczywiście często jak ludzie związani jakoś ze środowiskiem naukowym przyjeżdżają i prowadzą coś w tym bloku osobnym na konwentach, to. Yy, to przełożenie zajęć uniwersyteckich na konwent jest bardzo trudne. Ja też mam problem, jak robię jakieś prelekcje, by nie popaść za bardzo w taki, wiesz, dydaktyzm, nie gadać o źródłach za dużo. Zresztą jak na ostatnim panelu, przyszłym tym naszym podcastingu, a nie, ciebie nie było, ale ja tam też chciałem nie nawiązać byłam. do jednej teorii, to od razu mina Agi w tym momencie i kilku osób na sali była taka na zasadzie, Jezu, teoria naukowa, o czym on mówi? No, to trzeba by mieć czas na takie rzeczy też, nie? To wszystko było ograniczone dosyć. No, także opuściliśmy już później te, te prelekcje, żeby wejść w kolejkę na kolejną, już na sali literackiej. Przyznam, że to była chyba najdłuższa kolejka, chociaż koniec festiwalu, ale najdłuższa była dlatego, że ludziom już nie chciało się stać i wszyscy siedzieli w kolejce, także bardzo się rozciągnęła. Prelekcja była o okultyzmie w międzywojennej Polsce. To była właściwie już prelekcja z tych kończących całą imprezę. Mm -hmm. Prowadzącego Bogdana Głębockiego też wcześniej zupełnie nie kojarzyłem. To jest autor Opowie... tej mus... Musiej Góry? E, chyba tak, to, to chyba Aga później znalazła on akurat był bardzo dobrze przygotowany, moim zdaniem. Temat w ogóle uważam, że jest fantastyczny i bardzo się cieszę w ogóle, że było mu poświęcone miejsce. Zwłaszcza, że autor tam prelekcji podkreślał, że to chyba drugi rok z rzędu o tym opowiada. Yy. I co tutaj mogę powiedzieć? No prelekcja, znaczy temat Temat jest moim zdaniem kapitalny. E, przy czym ja właśnie czytałem na ten temat chyba jakiś rok temu książkę, mianowicie e, Magiczne dwudziestolecie Semczuka. <grym> Książka bardzo fajna, ona też tam wzbudza pewne kontrowersje z tego, co czytałem wśród historyków. Nie, nie wszystko znaczy, bo, bo jest, jest tam dużo też takich e, informacji, które mogą być ekscytujące dla czytelnika na temat jakiegoś tam satanizmu przedwojennego i tak dalej. One podobno nie, nie są całkiem wiarygodne. Są tam obrońcy niektórych uczestników tego takiego życia akultystycznego przedwojennego. Ale właśnie, mówię o tej książce dlatego, że ta prelekcja miałem wrażenie, że jest po prostu zrobiona dokładnie na podstawie tej książki, co akurat mnie mogło, znaczy komuś, kto jej nie czytał mogło nie przeszkadzać, a ja miałem wrażenie, że to po prostu jest tak jakby, może nie dosłownie wyciąć jakieś strony z książki, ale nawet chyba układ kolejnych slajdów był dosyć podobny. Mm -hmm. Przy czym, no, no, mnie to mogło bardziej przeszkadzać, jak ktoś przyszedł tak zupełnie jakby wcześniej niezainteresowany tematem, to, to mogło mu się podobać. Przy czym temat jest po prostu tak ogromny, okultyzm przedwojny w Polsce to jest coś, o czym się teraz mało mówi, mam, mam wrażenie, że znaczy zaczyna się coraz więcej, ale no, temat jest gigantyczny i szkoda, że prowadzący poszedł troszkę w ilość, znaczy ja, ja rozumiem taką y, potrzebę, bo, bo właśnie temat jest ogromny fajnie go nakreślić, ale mógł troszkę lepiej ten czas wykorzystać i skupić się zamiast na chyba sześciu czy siedmiu postaciach tych czasów, to mógł opowiedzieć o jednej dwóch, a opowiedzieć bardziej szczegółowo, bo tam jest mnóstwo fajnych anegdot, jakichś ciekawych historii, ciekawych faktów, badań, książek na ten temat. I troszkę właśnie brakowało takiego pogłębienia wiesz, tematu. Może po prostu wynika to z tego, że gdyby na przykład tematem prelekcji było właśnie jedno nazwisko czy dwa, jeszcze takie może nie do końca znane przeciętnemu uczestnikowi imprezy, to nikt by na to nie przyszedł, nie? A jednak okultyzm jako temat taki mhm. właśnie szeroki, ale trochę rozmyty zarazem na pewno przysiąga większe rzeczy gości. Mhm. No, ale wiesz, no, po prostu było to taki już troszkę no, w pewnym momencie mhm. po łebkach, bo było widać, że po prostu no, stara się, się prowadzący jak najwięcej tego przedstawić i, i tak, wiesz, to już było później takie, o kolejny okultysta kolejny, <grym>, a czy źródło było podane? Wiedzy? E, wiesz co, nie było, ale być może było na końcu, po prostu, bo też yy, no, autor się mm -hmm. nie zmieścił. Okay. Także mógł tam mieć jeszcze więcej jakichś slajdów. Ale to też może, nie wiem, może ja mam jakieś tylko takie spojrzenie przez to, że, że dobrze tę książkę pamiętam. Być może troszkę tutaj jakoś nad, nadmiernie widzę mocną inspirację. Nie wiem. A książkę polecasz ogólnie? Ale... Tak, tak. tak. To dobrze, bo ostatnio kupiłem. Nie no, ja uważam, że naprawdę jest fantastyczna. W ogóle jest bardzo ładnie wydana. Tak, tak, nie? No, to trzeba przyznać. I to jest takie, ta książka to też jest takie bardzo mocne po prostu wprowadzenie do tematu, że tak naprawdę tam jest właśnie troszkę anegdot, troszkę fajnych faktów, ale tak naprawdę tylko, tylko to może wprowadzić, a później trzeba by już mocniej wejść w temat żeby coś konkretnego już się o, się, się o tym dowiedzieć. Mm -hmm. To już skoro mówiliśmy o sali naukowej, to może w tym miejscu to zaznaczę. To w ogóle była zabawna sprawa, bo w budynku, gdzie była sala naukowa, zawsze były jakieś ogromne kolejki. I ja też tam nie podchodziłem wcześniej, bo nie będę czekał przez godzinę w kolejce, ale okazało się, że te kolejki były do sali na parterze. Znaczy, to jest w zależności od tego, jak na to patrzymy, jeżeli wchodzicie właśnie od tej głównej strony, to to niby jest parter, ale że też jest wejście niżej od drugiej strony, akurat teraz było zamknięte, to, to jest ogólnie pierwsze piętro, ale to przy tym głównym wejściu była sala bloku gier komputerowych bodajże i tam do niej stali ci wszyscy ludzie, co ta kolejka wychodziła na zewnątrz, a ludzie nie wchodzili do Naukowej na górę, bo myślę, że to jest jedna kolejka taka przez cały budynek, nie? No myśmy my właśnie na początku zrezygnowali, nie? Bo jak zobaczyliśmy, że ludzie stoją na schodach jeszcze na zewnątrz i to się ciągnie w górę gdzieś, no, gdzie ciągnęło się to w inne miejsce mhm. chyba. I jeszcze jak wchodziliśmy też, jak dostałem się z wami do tej naukowej, to tam śmiesznie zrobili wejście do niej, nie? Tak, mhm. zrysowali taki ala labirynt na podłodze i trzeba było takim śmiesznym wężykiem wchodzić, tak w sensie kolejka taki wężyk zakręcała tak nie wiem ile, 5, 6, 7, 8 razy i dopiero potem się dochodziło do sali i śmialiśmy się w sumie w kolejce razem, że to przypomina jakiś eksperyment psychologiczny jakiegoś takiego współczesnego zimbardo, tak? Kto nie wytrzyma i przekroczy linię. <głos> Ale też później, właśnie co, co tak mi się troszkę nie podobało w samej organizacji mhm. imprezy, znaczy to jest taki drobiazg, nie? Ale chciałem sobie po prostu w trakcie tej prelekcji długiej wyjść do toalety i bardzo trudno było wejść do sali z powrotem. No bo jak ktoś wychodził, to od razu wpuszczano na jego miejsce kolejną osobę. I nie dały. Nie, nie, nie. Właśnie nie wpuszczono, tylko po prostu nikogo nie było przy drzwiach, Aha. a drzwi się zamykały, znaczy były otwarte, otwierane tylko od środka. Więc po prostu wyszedłem i nie umiałem wejść z powrotem. Akurat ktoś wychodził, więc się wbiłem do sali. w okay. No Jeszcze nie chciano mnie wpuścić, musiałem wytłumaczyć, że wyszedłem tylko na chwilę. Mhm. No i to tak właśnie troszkę mi przeszkadzało na tej całej imprezie, że było takie to liczenie tych krzesełek. I, znaczy ja rozumiem, że oni może mieli jakieś e, konkretne wymogi i tak dalej, bezpieczeństwa czy, czy w ogóle obsługi tych budynków. Ale nie wiem, ja jestem przyzwyczajony do jakiegoś takiego bardziej swobodnego podejścia, że jak się kończą miejsca na krzesełkach, to się po prostu siada znaczy, na tak ziemi. Tak było dwa lata temu. Rok temu w niektórych salach też nie czepiano się i też w niektórych gdzieś tam się siedziało w kącie, leżało po prostu 10 osób na sobie i nikomu to nie przeszkadzało. Teraz nie wiem, może to po prostu... Mm ma sprawiać wrażenie, że Pyrkon jest taki bardziej profesjonalny, także właśnie nie ma takiego szkolnego siadania, gdzie popadnie, tylko jednak każdy ma to swoje krzesełko, a może właśnie wymogi bezpieczeństwa, nie wiem. Znaczy, to, to jedno i drugie ma wady i zalety, nie? no bo też rzeczywiście, jak się czasami przesiedziało godzinę w salce tak ściśnięty, gdzieś tam na klęczkach pod ścianą, to potem człowiek miał ochotę sobie nogi odciąć czasami. I... No, ale nie wyobrażam sobie, jakby miała się sala zamknąć na przykład zaraz przede mną, bo już Przede mną ktoś zajął ostatnie krzesło, no wściekłbym się. No to tak, to jest właśnie problem. Przy czym z drugiej strony też, jak można było wchodzić w dowolnym momencie, to czasami wkurzał fakt, że ludzie właśnie otwierali te drzwi, zaglądali, wchodzili, wychodzili, mhm. był taki straszny chaos. No wszystko ma wady i zalety, tak? I ja nie potrafię stwierdzić, co jest lepsze, co jest gorsze. Chociaż może dałoby się to jakoś wyśrodkować, tak? Może jeżeli jest duże zainteresowanie, a sala jest taka wielka, jak na przykład ta tutaj, to można by było spokojnie wpuścić jeszcze co najmniej nie wiem, trzydzieści, 40 osób nie? i nikt by chyba nie narzekał. Hmm. Zwłaszcza, że sądzę, że aż tak dużo ich tam nawet już pewnie nie stało. Większość weszła do sali, ale, ale część osób i tak się nie zmieściła. Więc może tam, nie wiem, zostało z 10, nie? No to hmm. nawet by ich nikt nie zauważył tak naprawdę w tej sali. No tak, tak. Zwłaszcza, że mówimy teraz naukowa sala to była dawna duża aula. Mhm. Ale dobra, to tak mówimy o tych prelekcjach i trochę zaczęliśmy narzekać, to może właśnie podsumujmy tak z twojego punktu widzenia ten Pyrkon, bo ty byłeś przez te całe dwa dni, sobotę i niedzielę i to był dla ciebie pierwszy pyłkon, nie? Tak, pierwszy raz byłem na Pyrkonie. A ogólnie często jeździsz na konwenty? Duże, małe? W zasadzie nie. miałem, Byłem na kilku, właściwie kilka lat temu. Teraz miałem chyba, no chyba ze dwa lata jeździłem tylko na Horror Day i Kvason, mm -hmm. także miałem troszkę przerwę. Właściwie nie wiem dlaczego, jakoś nie, nie chciało mi się angażować w całych tych wyjazdów, bo to jednak te kupowanie biletów, myślenie o tym, jak to sobie wszystko zorganizować, jakoś mi się nie chciało w to, w to bawić i w sumie trochę żałuję, no bo fajna impreza i szkoda, że przepuściłem te w poprzednich latach. Może się zmobilizuję teraz do jakichś częstszych wyjazdów. Może na Polkon. A chyba akurat nie, bo polką to jest chyba w lipcu. W sierpniu, nie? ale właśnie też z tym Polką. W to może. Prawie no, nikomu to tak do końca nie pasuje i nie wiadomo, jak to wyjdzie, no, ale nie zapraszajmy, może się uda. No. A Pyrkon oceniam całkiem mimo wszystko całkiem dobrze. Ja rozumiem, że to jest po prostu duża impreza i pewne rzeczy tam już muszą być inaczej zorganizowane niż, niż, no, niż po prostu na mniejszych. Muszą, muszą mieć to bardziej, trzymać jakoś w garści i kontrolować co się dzieje, gdzie, bo to jest to jednak duża odpowiedzialność. Tak, i to nie jest jakaś tam szkółka konwentowa, tylko po prostu przeogromny teren, tak, tak z wieloma tak, budynkami. Tak, ja zupełnie się nie spodziewałem, że to będzie tak ogromny teren. Właściwie, że przejść z jednego końca perkonu na drugi, to można się było już zmęczyć no to z, nie wiem, z 10 minut się szło jak nie więcej, mhm. może kwadrat jeżeli tak naprawdę od kąta do kąta jednego to pewnie no. tak a masz jakieś takie rzeczy, które ci się jakoś super spodobały, albo takie, które ci się bardzo nie podobały takie jakieś skrajne opinie, czy nie, nie ani specjalnie mnie może nic nie zachwyciło, no prelekcje były fajne ale czy nawet powiedzmy, powiedziałbym, że część była bardzo profesjonalna nie były może znowu takie, żeby, żebym odkrył jakieś niesamowite rzeczy dzięki nim. Nic mnie też szczególnie nie irytowało, może poza kolejką po bilet, w której stałem półtora godziny, a tak, to, to mnie bardzo irytowało, ale podobno bywało gorzej. Oj tak... A tak poza tym, to, to myślę, że było po prostu w porządku. Mm -hmm. I jeszcze myślę, że miałem o tym mówić dopiero na koniec, ale jak już rozmawiamy teraz, to może powiem teraz, że ta nazwa tak nie jest przypadkowa, bo to nie jest właśnie konwent, tylko to jest festiwal fantastyki. nie? I rzeczywiście, chyba mm -hmm. Aga też na to zwracała uwagę, zresztą kilka innych osób też, że to nie jest tylko teraz kwit marketingowy, także my nie jesteśmy konwentem, my jesteśmy festiwalem. To też widać właśnie, jeżeli chodzi o całą imprezę, tak? bo rzeczywiście ten wątek prelekcji troszkę jak gdyby spada na drugi plan, ale za to właśnie tych wystawców i różnych rzeczy towarzyszących i ta hala też wiosek i te inne rzeczy, no to się rzuca. Przede wszystkim w oczy to jest wielkie, ogromne i cały teren też jest wielki, ogromny. i mhm. No cóż, no to jest inna impreza zupełnie niż taki właśnie konwent szkolny. Tak, może rzeczywiście troszkę brakowało znaczy brakowało no to pewnie jest po prostu jakaś ewolucja która musi jeszcze sobie trwać ale że rzeczywiście dąży to do poziomu może wiadomo nie jakiegoś komik-konu, ale, ale mocno w tę stronę Takiej, takiej mocnej profesjonalizacji całej imprezy. Tak, tylko, że jeżeli chodzi o Comic-Con, bo też się tak ludzie, którzy krytykują, tylko śmieją, że oho oh, chcielibyście być Comic-Conem. I rzeczywiście z jednej strony widać, że idziemy bardziej w tamtym kierunku, ale znowu brakuje w tym kontekście takich, powiedzmy, głośniejszych premier, gości yy, zapraszanych, tak, z którymi właśnie byłyby prowadzone punkty programu i to tak jakieś większe właśnie, nawet premiery gier i innych rzeczy można by przerobić na mm -hmm. punkt programu, także właśnie wielka sala i jakiś pokaz, rozmowa, nie wiem, z wydawcą, dystrybutorem, czy pisarzem, aktorem, etc. Może w tym kierunku warto by pójść. No ja myślę, że to, to powinien być naturalny kierunek i myślę, że on już właściwie jest. Może część rzeczy też przegapiliśmy, dlatego właśnie, że nie było ich widać na programie. <śmiech> to w sumie też możliwe. Tak, ale, ale wydaje mi się, że faktycznie, no bo takich mniejszych czy większych konwentów w Polsce jest no jakaś chyba niezliczona ilość. Tak, tak. Ja nawet chyba rok temu odkryłem, że jest jakiś w Gliwicach, o którym nie wiedziałem. No to możesz skoczyć z tym roku, nawet jakiś punkt programu tak, tak. Coś. Nie, nie wiem, czy znowu go już nie było. No, ale... Nie, no dobrze, że idzie to w takim kierunku, że mam nadzieję, że idzie. I Nawet tych prelekcji mogłoby być jeszcze mniej kosztem właśnie jakichś ciekawszych gości. Mm -hmm. Dlaczego nie? Dobry, a to jeszcze tylko jedno ostatnie pytanie. Widzimy się za rok w Poznaniu? A myślę, że tak. To super. <laughs> to co, to serdeczne dzięki za rozmowę i do zobaczenia, ale nie za rok, tylko mam nadzieję wcześniej. <laughs> Z pewnością. No, To cześć. Trzymaj się. Hej. Dobra, znacie już zdanie pyrkonowego nowicjusza. Teraz czas zaś na powrót starego wyjadacza i bonusową wstawkę od mando. Hubert po powrocie do domu stwierdził, że warto by trochę skorygować tu nasze wcześniejsze narzekanie na pyrkon, powiedzmy, i w związku z tym nagrał nam taką króciutką solówkę, w której dokonuje takiej już podsumowującej jeszcze raz ostatecznej oceny całego festiwalu. I teraz po prostu wam ją tutaj wkleję. Witam was kochani bardzo serdecznie. Z tej strony jeszcze raz ja, czyli Mando. Tym razem już z domu na spokojnie, kilka dni po prykonie. I tym razem mam nadzieję na krótko, żeby Szymasowi nie dokładać dodatkowej roboty. Otóż po pierwsze bardzo miło mi się nagrywało z Szymasem te wstawki na żywo. Ja pierwszy raz robiłem coś takiego i... Chyba pierwszy raz i bardzo dobrze mi się nagrywało w taki sposób. Bardzo zazdroszczę takiego dyktafonu i możliwości nagrywania właśnie w taki sposób, bo jest to fajne. Przy czym no myśmy robili te wstawki na bieżąco, na gorąco i bardzo często powoływaliśmy się na rzeczy, które akurat nie zagrały w koło, natomiast nie kładliśmy w ogóle nacisku na to, co zagrało. I przez to ten cały podcast, ja nie mogę się doczekać, aż go przesłucham, bo ciekawi mnie, jak to wypadnie ostatecznie, takie pierwsze moje doświadczenie w nagrywaniu w taki sposób, ale ten podcast najprawdopodobniej będzie miał bardzo taki negatywny wydźwięk. A to też niedobrze, bo... <śmiech> Jak wróciłem z prekonu i sobie usiadłem do komputera i zacząłem czytać takie bardzo wesołe, bardzo optymistyczne yy, wypowiedzi innych uczestników, też mi się głupio zrobiło, że ja taki stary dziad, taki stary Ramol, który jedzie na imprezę i to mi się nie podoba, to mi się nie podoba. Sobie przypomniałem, jak w 2009 zacząłem taką przygodę z konwentowaniem, jak pojechałem na pierwszy Pyrkon, pierwsze Dni Fantastyki do Wrocławia i jak jarałem się po prostu, nie wiem, no każdą zbroją szturmowca, jaką zobaczyłem, każdym mieczem świetlnym, yy, jaki widziałem, robiłem sobie z tym zdjęcia, no wróciłem po prostu jak na skrzydłach, z tak do bateriami jak nigdy. No i trochę chyba jest tutaj też problem we mnie, no, że już się troszeczkę zestarzałem, trochę za dużo widziałem i, i zaczynam marudzić na coś, co jest tak naprawdę bardzo dobre. Ja oczywiście nie wycofuję się z tego, co powiedziałem, chociaż tam części z tego, co powiedziałem nie pamiętam, bo to w ogóle człowiek w innym świecie był, jak to nagrywał. Uważam, że Pyrkon... I tak uważam od lat. Ma potencjał, by pójść w innym kierunku i powinien pójść w innym kierunku, bo sam Prykon się nie zmienia, a ludzi przybywa i przybywa. I jeśli to już się zamieniło w taki minifestyn, to powinno iść dużo, dużo mocniej w kierunku właśnie takiego festynu, w kierunku jakichś znanych gości, w kierunku imprez w plenerze. Oczywiście, no teraz pogoda nie dopisała, więc imprezy w plenerze by nie wyszły, ale... No Uważam, że powinno iść w tym kierunku, a prelekcje zostawić tej grupce nerdów, kto, którzy przyjeżdżają, może to by trochę odchudziło pomieszczenia prelekcyjne. Nie wiem, nie wiem, <śmiech> nie znam się tak, tylko sobie gdybam. Natomiast no sam konwent wypadł tak jak rok temu i tak jak dwa lata temu, tylko było kilka tysięcy więcej ludzi. Na chwilę obecną szacuje się, że było 38 tysięcy. To naprawdę... Przekłada się troszeczkę na takie odczucia jednostki. Jeśli trzeba wszędzie stać po pół godziny, to czasami po prostu. Nie chce mi się stać pół godziny do sali prelekcyjnej i wybieram, nie wiem, no inną alternatywę, a przez to potem z mojego punktu widzenia konwent wygląda gorzej, co nie znaczy, że ten konwent jest gorszy. No po prostu w tym roku jakoś nie miałem parcia na aż takie nerdzenie, bardziej na spotkanie ze znajomymi i dlatego tak to z mojej strony wyglądało. A, a skoro nie uczestniczyłem w zbyt wielu prelekcjach, to nie powinienem chyba czepiać się rzeczy, które widzę naokoło, a bardziej skupić się w takim razie na spotkaniach ze znajomymi, skoro wybrałem tę drogę konwentowania na przykład rok temu. Postarałem się to naprawdę mocno zróżnicować, odwiedzić jak najwięcej prelekcji i no i mam dużo lepsze wspomnienia z zeszłorocznego prekonu. No, trudno, no trzeba będzie za rok spiąć poślady i, i bardziej się skupić na nerdzeniu, a nie na snuciu się po... Um, terenie konwentowym i marudzeniu, że to i to i to mi się nie podoba i to nie zagrało i to nie zagrało. Tak naprawdę to jest bardzo dobry konwent, tak naprawdę to jest najlepszy, najlepsza tego typu impreza, no jedyna tak naprawdę tak wielka i tego typu impreza fantastyczna w Polsce i naprawdę warto tam przyjechać, chociaż im więcej was przyjedzie za rok, tym będzie jeszcze trudniej gdziekolwiek się dostać, ale tak czy siak polecam, naprawdę polecam. To był dobry weekend, ja się bawiłem dobrze, może nie jakoś super rewelacyjnie, ale duża w tym moja też wina. Chociaż tak jak powiedziałem, no warto by było, żeby ta impreza poszła w trochę innym kierunku, bo Pyrkon się nie zmienia, a uczestników przybywa w zastraszającym tempie. A to jest chyba już taki ostateczny sygnał, żeby coś zmienić. Dziękuję. Mam nadzieję, że troszeczkę pozytywniej tym razem powiedziałem o samej imprezie. Przynajmniej taki był mój zamiar. Do usłyszenia niebawem. Cześć. Wracamy do teraźniejszości już na stałe. Nie będzie już żadnych dodatkowych wstawek. I w związku z tym czas bym i ja dokonał krótkiego podsumowania i też niejako wytłumaczył się z tego wszystkiego, czego mogliście posłuchać do tej pory. I Najkrócej rzecz ujmując, chciałbym powiedzieć, że Pyrkon ma wiele wad, ale to nadal genialna i przeogromna impreza. Totalnie nie rozumiem idei tych sal rezerwowanych. Dla mnie to no absurd i nic więcej. Rozumiem za to, że ludziom może nie podobać się to długie stanie w kolejkach, że niektórzy się irytowali. Bedwulf zawsze się strasznie na to irytuje i gdyby w tym roku pojechał ze mną, to pewnie też nie byłby zadowolony i moglibyście posłuchać jego irytacji. Co tam jeszcze? No dziwiło mnie to nie podarowanie wielkich przestrzeni między halami, wkurzał ten nieustanny brak stolików czy krzesełek w hali gastro, atrakcje z hal wystawców i wiosek poznałem dość szybko, właśnie całe dwie godzinki, a program no nie wydał mi się jakoś super interesujący, jeżeli chodzi o te prelekcje, to nie do końca to do mnie trafiło. Ale ja się niby tak mogę czepiać, ale to wszystko nie przekreśla w żaden sposób całej imprezy. Zwłaszcza, że z drugiej strony mogę też przecież powiedzieć, że dostałem się na te kilka punktów, które mnie interesowały, z kilku sam świadomie, w pełni świadomie zrezygnowałem. Osobiście spędziłem w kolejce, no też nie mało czasu, bo kilkadziesiąt minut, nie wiem, ze 40, może więcej, ale właściwie ten czas w kolejce tak szybko mi zleciał, że nawet nie patrzyłem na zegarek, nie wiem ile dokładnie stałem. Ostatecznie udało mi się też zawsze znaleźć stolik czy te krzesełka w hali gastro, jeżeli już ich potrzebowałem na tych targach. Kupiłem sobie te kilka książek i kilka innych pierdółek. Więc ogólnie te wszystkie wady też można jakoś mimo wszystko odwrócić i pokazać, że to wszystko się udało. A poza tym warto podkreślić dwie istotne rzeczy. Oceniamy tutaj wszyscy ogromny festiwal w oparciu o jednak dość ograniczone doświadczenia. Niby było nas tam sporo osób, ale pomimo wszystko to jest tak wielka impreza, że nie byliśmy w stanie zobaczyć wszystkiego. Ba, nawet nie wszystkiego, nie byliśmy w stanie zobaczyć połowy jednej trzeciej, jednej dziesiątej całej imprezy. Widzieliśmy tylko jakieś mały procent, nie wiem, promil może całości i o tym ogólnie wiecie, nie, bo ja wam mówiłem już o tym Mando zresztą też i rok temu i dwa lata temu, ale w tym roku zobaczyłem coś jeszcze, przynajmniej ja osobiście. Otóż doświadczyłem tego, że jeżeli stawiamy na konie, na kontakty towarzyskie, to tym bardziej ograniczamy nasz udział w reszcie imprezy. To znaczy, jeżeli chcecie z nim pogadać, to musicie poświęcić przynajmniej jedną taką jednostkę godzinową, tak jeden punkt programu, no bo nie da się normalnie z kimś pogadać między dwoma punktami, bo wtedy to tam macie, nie wiem, 5-10 minut jeszcze musicie przejść z hali do hali. Czasami czy spod jednej sali do drugiej, starość w kolejce. Jak macie rezerwację, to w ogóle musicie być tam pół godziny wcześniej więc ten czas szybko ucieka, a poza tym, jeżeli właśnie chcecie z kimś coś zjeść, wypić herbatę, piwo, na spokojnie porozmawiać, to potrzebujecie przynajmniej ze dwie godziny. Dojście do hali gastro, z hali prelekcyjnej, to już jest chyba z kwadrans. potem macie z 15 minut stracone na szukanie stolika, później czekacie w kolejce znowu, nie wiem, 15, 20, 30 minut, później dopiero spokojnie siadacie, no i jak już usiądziecie, no to też chcecie mieć tę chwilę dla siebie, nie? Więc ten czas ucieka i właśnie nie chcę powiedzieć, że go tracicie, bo właśnie nie tracicie go, wykorzystujecie go inaczej, ale w związku z tym tracicie trochę samego festiwalu. I druga sprawa, gdybym był w tym roku po raz pierwszy na Pyrkonie, to mogę się założyć, że w tym momencie rozpływałbym się nad tym wszystkim. Mówiłbym wam, jakie cuda, znalazłem na targach, w ogóle jakieś genialne cosplaye tam były, jak wiele prelekcji udało mi się zaliczyć, ilu ciekawych gości przyjechało na konwent, co tam ciekawego, powiedziało ten, ta, w ogóle och, ach, i autograf mi się udało zdobyć i coś tam. I wiecie, no właśnie zachłysnąłbym się tym wszystkim, wsiąkłbym w ten festiwalowy świat bez reszty i po prostu byłbym jak takie dziecko, które dostało wagę z zabawkami, a teraz marudzę. Marudzę trochę, bo jednak konwenty, wszystkie konwenty są w jakiś sposób do siebie podobne. Na przykład targi, no zawsze wyglądają podobnie, te same produkty są sprzedawane, właśnie te same z tam z jakiejś włóczki czy wełny, czy czegoś innego, te same poduszki z nadrukami, plakaty, e, zabawki, gry, no to wszystko się powtarza, tak? Podobnie jest zresztą z prelekcjami, powtarzają się niektóre dosłownie, jeden do jednego, inne są po prostu się podobne, spotkania autorskie z pisarzami też często wydają się być podobne, bo pytania są często te same, w dużej mierze no zwyczajnie to nie budzi tak wielkich emocji za trzecim, czwartym, piątym, szóstym razem jak za pierwszym razem. Chociaż no, nie ukrywam, że wydaje mi się, iż program festiwalowy w tym roku był trochę bardziej uboższy niż rok temu. Rok temu jednak trochę tego wszystkiego było więcej chyba. Chociaż może to też przez fakt, że dostaliśmy tę dużą książeczkę z programem szczegółowym i w związku z tym też więcej punktów nas przyciągnęło. Nie wiem. Ale abstrahując od tego, trzeba powtórzyć, że tylko to aktualnie nie jest impreza dla starych wyjadaczy, a przynajmniej nie tylko dla nich. To nie jest miejsce i czas dla takich obsesyjnych geeków i nerdów. To jest festiwal dla każdego. To jest impreza z niskim progiem wejścia, ze stosunkowo niskim progiem wejścia, w której nie chodzi o to, by przyciągnąć z całego kraju fanatyków gier, man, horrorów, a o to, by właśnie nawet przypadkowa osoba Mogła wpaść, przejść się po całym terenie, pograć sobie w planszówki w Games Roomie, zrobić sobie fotki z cosplayerami, odwiedzić ze dwie prelekcje, poza tym wypić jakieś piwo, zjeść pizzę i wrócić do domu. Tak, to jest teraz impreza dla wszystkich. Tu wpadają między innymi całe rodziny z dziećmi i to też jest samo w sobie piękne i urocze właśnie zobaczyć taką całą rodzinę, czasami jeszcze nawet całą rodzinę w cosplayu. Genialnie to wygląda. Zresztą właśnie gdy Jerry w niedzielę wpadł na on z żoną i z pociechami, no to trudno było się nie uśmiechnąć. tak? Zresztą podobnie jest właśnie w przypadku innych rodzin i to jest duży plus. I to też jest impreza, która myślę, ma odczarować trochę ten negatywny jednak wizerunek fantastyki i fandomu. No bo wiecie, jak się pisze o fantastyce, o konwentach, czy nawet o jakichś turniejach, jeżeli chodzi o esport, w takich mediach powiedzmy głównonordowych, nie? Pyrgon pokazuje, że konwent to nie jest zjazd za przeproszeniem mango zjebów, pryszczatych graczy w RPG domorosłych hakerów w kraciastych koszulach czy jakiś tam emo nastolatek z kocimi łóżkami a impreza dla każdego Pyrgon pokazuje, że fantastyka i popkultura mogą bawić każdego mogą być kolorowe, ładne i przystępne i to jest przeogromny plus tej imprezy i tak trochę krąży obok drugiego plusa czyli wokół ludzi po pierwsze, ogólny klimat jest niesamowity. Ja narzekałem rok temu i nadal trochę na to narzekam, że ta impreza jest tak wielka, że ludzie stają się anonimowi. To znaczy, dużo łatwiej jest mi zagadać do kogoś w jakiejś szkole konwentowej na małej imprezie niż na takim ogromnym piergonie, gdzie jednak tych osób są tysiące i wiele z nich jest jak gdyby spoza fandomu. Tak raczej właśnie wpada po prostu przyjść zobaczyć, co to jest. Ale no to, to też trudno nazywać tak naprawdę w pełni minusem. Poza tym ja też na przykład w pociągu poznałem dwóch spoko gości, gdyby nie to, że się rozdzieliliśmy w kolejce, no to pewnie, znaczy no w ogóle głupi byliśmy, tak, bo nie wzięliśmy do siebie kontaktu żadnego, nic, tylko tak myśleliśmy, że o, zaraz się złapiemy, a to się okazało, że w tym tłumie się zgubiliśmy. No trudno, ale wiecie, no jednak można też poznać nowych ludzi. Zresztą też poznałem część słuchaczy, ale o tym za chwilę na miejscu. W każdym razie klimat na Pyrkonie tak czy siak jest niesamowity i ci wszyscy ludzie są strasznie sympatyczni, strasznie otwarci pomimo wszystko, pomimo tej anonimowości, o to mi cały czas chodzi i nie ma żadnych incydentów mam wrażenie, przynajmniej nic takiego do mnie negatywnego nie dociera. A poza tym właśnie klimat, klimat, klimat. Nawet jeżeli wkurza nas, to nieustanne zaraz będzie ciemno, wygrałem free hacksy, oklaski, jakieś morskie opowieści śpiewane od drugiej nad ranem. No, no cóż, no, pomimo tego atmosfera nadal jest cudowna, a te niektóre rzeczy trzeba po prostu zaakceptować, że one tam są. A poza tym mogą irytować, ale też już nie przesadzajmy. Po drugie Pyrkon daje jako taka właśnie ogromna impreza możliwość spotkania się z masą osób i wspólnego udziału w tych wszystkich atrakcjach. I w tym miejscu właśnie chciałbym serdecznie, serdecznie, bardzo serdecznie pozdrowić wszystkich, z którymi udało mi się spotkać w Poznaniu, zarówno starych, jak i właśnie nowych znajomych. I tak właśnie serdeczne dzięki dla Agi, Pawła, Julii, Jerego, Kasi, Mando, Fajki i Ingo. Pozdrowienia dla Iska, Pawła i całej waszej ekipy z Radia Szkoda, że się nie udało z mojej winy trochę, na no sorry, zgadać, jakoś spotkać na dłużej, ale my się w Łodzi spotkamy, nadrobimy to. Serdeczne też pozdrowienia dla dość licznie reprezentowanego stowarzyszenia Trickster, z którym regularnie spotykałem się w gastro, gdzieś tam przechodząc z jednej hali do drugiej. Także pozdrowienia, gorące pozdrowienia dla wszystkich, którzy odwiedzili nasze karpiowe prelekcje i oczywiście dla słuchaczy, których udało się spotkać na żywo, w tym na szczególne wyróżnienie zasługują trzy osoby, a mianowicie Bogusia, Iza i Marta. Naprawdę serdeczne pozdrowienia z Łodzi. Wysyłam to i teraz i mentalne uściski. Super było móc was zobaczyć, zamienić z wami kilka zdań. Naprawdę cieszę się, że się spotkaliśmy i właśnie mam nadzieję, że pozostaniemy w kontakcie, w odsłuchu oraz, że spotkamy się jeszcze nie raz czy to na kolejnych pyrkonach, czy na jakichś innych imprezach, czy może trafi się jakaś inna okazja, nie wiem mam nadzieję, że tak będzie i właśnie no pozdrawiam was wszystkich kochani, jeżeli kogoś pominąłem, to, to przepraszam, tak, to nie zrobiłem tego celowo, jeżeli coś to naprawdę wybaczcie i i co no, jeszcze raz serdeczne, serdeczne dzięki i tym właśnie pozytywnym akcentem będę kończył to nagranie. Serdeczne dzięki, boże ile raz ja mówię dzięki teraz, za wspólnie spędzony czas i na miejscu w Poznaniu i teraz przy odsłuchiwaniu tego podcastu. No i cóż, tradycyjnie już życzę wam wszystkim udanego weekendu, klimatycznego tygodnia i do usłyszenia w następnym nawiedzonym podcaście. A już za tydzień, kolejny na Wiedomie w Podcaście. Meeeeeeta. Meeeeeeta. Meta, meta, meta, meta, meta, meta, meta. Głupi jesteś. Jest, jest, jest. A co jest? Jest sobota. Także tego, co to ja miałem. W sumie ja nie wiem, co chcę powiedzieć, więc może nagram to potem. muszę zrobić tak... <głos》> Taką pustkę w głowie, bo Ja zawsze woziłem, tak po 4-5 bułek białem sobie. A tylko dzisiaj jakoś tak wcześniej wychodziłem, piekarnia była nieczynna jeszcze. No, oś te. A jak białem, to potem zjadłem ze 2-3 smacznego. Okay. A już na leżała, nie ja to ja, ja zawsze 10 kupuję, a i tak się zjem. Wczoraj w nocy robiłem, to już 2 zjadłem przy robieniu. Dostało osiem. Dzisiaj dwie, jak miał autobus uciekł, zostało sześć. Potem w pociągu. Ja nawet nie wiem, czy jeszcze coś zostało. No to ja zrobiłem sobie okrągłe zego Jedną kupiłem w automacie na dworcu. Jedną zjadłem. Poszedłem na złego. To zrób sobie jakieś zakończenie, nie? A Potem może se stać i... Ale to też bez sensu Jak gdyż nagrywał 5 godzinne bloki, to potem w domu tego nie <śmiech> to montował. <śmiech> 10 godzin relacji z z czego 9 to ploty z kalimatem. w sumie taki fajny mógłby być podcast zaraz spotkamy Jerego, to dojdzie Jerry do rozmowy raz stałem w kolejce na pyrką bo jeszcze w tym stary 2010, czy tam było z 2000 osób może na całym konwencie, a im wtedy padło jakieś, coś im padło, jakieś tej kasy, czy coś, to nawet nie był wtedy jeszcze system komputerowy ale z kolei bo ja tutaj mówiłem Szymasowi nie wiem czy ty to nagrywasz <głos> <głos> jeszcze zanim że kiedyś jak były konwenty szkolne, to my przyjeżdżaliśmy z rana i, i sobie piliśmy piwko przed szkołą, a to normalnie jeszcze dzieci lekcje miały i wychodziły sprzątaczki, mówił prosiły, żeby, żeby nie pić przed szkołą, bo, bo to widać z klas, jak tam pani prowadzi. A raz było coś takiego, że e, też nas pani wyganiała i my w końcu wbiliśmy do szkoły. Nikt nas nie zauważył, byliśmy, i do kibla i sobie w Kiblu siedzieliśmy i piliśmy piwko, nie? A źle policzyliśmy, bo myśleliśmy, że to jest ostatnia lekcja, była jeszcze jedna. I był dzwonek i nagle przerwa, my wiesz, siedzimy trzech starych koleści, z czego ja nauczyciel, w szkole i, i pijemy browara. I nagle ktoś chce wejść, a ja za klamkę łapię, nie? I trzymamy, a ktoś się dobija, ja trzymam, nie? I, I w końcu dzieciaki, które chciały wejść do kibla, szarpały za tę klamkę i w końcu otworzyły te drzwi i zobaczyły tak na, na wejście nas trzech z browarami i powiedzieli tylko przepraszam i wyszli. i nie zrobili si. biedny zresztą skoro to był piątek to znaczy, że ja powinienem być tutaj w pracy w szkole czyli byłem w szkole, cześć czyli byłem w szkole, tylko nie w swojej i nie w pracy nie, nie, nie, nie, nie. Wielki brat chciał zaprosić nie. do pokoju zwierzeń Mando, ale Mando boi się, że ktoś mu zajmie fotel i stwierdził, że nie będzie nagrywał, że ma słuchaczy Co głęboko rowem mariańskim. Nie zajmiesz mnie? Nie? Nie. nie. Ale nie, no poważnie, jesteś kolega chyba, nie? Ja nie pozwolę tak. mówić poważnie. cukier. <grym> I na zakończenie udało mi się złapać jeszcze Mando. <grym> No <gluper> to nie złapało chyba. Jak nie, ty jesteś to im sam. Podgłośnisz najwyżej. Dobra, jeszcze raz powiedz. Jeszcze chwilę ty pogadam. Mam nadzieję, że jeszcze bardziej mi się nie włączy nastrój narzekania. Ale na chwilę obecną nawet nie mam pomysłu co ja mógł pochwalić. Cześć! <śleszy> wszedł i wyszedł właściciel domu do sypialni co jest, zły jesteś? nie A, już i tak w zasadzie skończyliśmy, tylko musimy Dobrze. się pożegnać już zapowiedziałem że właśnie e, nie, w sumie to nie wiem co chcę powiedzieć w sumie nie wiem, co to powiedziałem, bo nie zapowiedziałem Te wstawki na żywo. Ja pierwszy raz robiłem coś takiego i chyba pierwszy raz i. No i bardzo mi się to podobało. Bardzo zazdroszczę sprzętu Szymasowi, bardzo. Wczoraj w sumie chyba. W... Nawet nie wiem, czy wczoraj rozmawialiśmy. Chyba nie, tego tak mnie nie było. A. No to dlatego. M ja. <lacht> Gupi ist nicht. <lacht> oh.